Całe pismo jest pożyteczne. Chociaż mamy na sercu ten fragment z Timoteusza jednak, aby rozniecać no, ogień. Czy coś, coś na ten temat rzec? Fr Francuza to mocno poruszyło i dzisiaj mnie też bardzo poruszył, a to na poście było, mówiamy, ale... Czy coś na ten temat? No, można parę słów rzec... To zacznij bracie. No powiedz o tym fragmencie. No to powiedz przecież No Mogę zacząć. Pierwszy Tymoteusza, ile? To jest drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział. Dzięki. Drugi. Szósty. To jest szósty, tak. No i dalej, nie? Trybito Mateusza, pierwszy rozdział od szóstego wersetu. To ja zacznę, a Ty skończysz to myśl. Macie? Bo to jest bardzo ciekawe się. Rozdział pierwszy, tak? W, bryty, w drugi Tymateuszu. W drugim jest Tymateusza, drugi, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, tak. To, od szóstego. Drugi. Drugi werset szósty. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecał dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź, się więc świadectwa, nie wstydź się więc świadectwa Pana naszego, ani też mnie, Jego więźnia, ale podejmij wraz ze mną trud cierpienia dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga, który nas zbawił i wezwał powołaniem świętym, nie według naszych uczynków, ale według swojego wcześniejszego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. A teraz ukazanej przez pojawienie się Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zgładził śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony kaznodziejom i apostołom i nauczycielem pogan. No, to może tam tyle, nie? Ale ten szósty werset... Byliśmy przyzwyczajeni do, to Paweł zauważył, ale faktycznie w Brytyjce jest napisane, by się rozniecał na nowo. A nie? W szóstym. Tak, a w tym jednak tekście. A, to może. Tak. Tak. tej też, na nowo. Tysiąc latka, też dobre wydanie. Tysiąc latka. A ty masz napisane, powiedz? Nie, no ja mam ten akurat przesłowny, dosłowny przekład i jest napisane z tego powodu, przypominam Ci, abyś rozniecał dar Boży, mhm. który jest w, dobie, w Tobie przez nałożenie moich rąk. O słowo było, tak. Tak, rozniecał dar, dar Boży. I nam to trochę, trochę się to też skorelowało z tym, z właśnie napełnianiem się Duchem Świętym, a nie winem nie, czyli i, a jeszcze teraz, gdy się na przykład modliliśmy, pomyślałem o tym, że jest to odpowiedzialność, która jest na nas złożona, nie? Czyli y, rozniecaj w sobie dar Boży. Przypominam ci, abyś to czynił, czyli no, czyli możemy to czynić. I jesteśmy do tego wezwani. No i taka wiecie, no piękna sprawa, nie? I potem to niesie za sobą pewne konsekwencje, nie? Bo on dalej mówi, albowiem. Czemu to robić? Albowiem nie dał nam Bóg ducha, tchórzostwa, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Czyli sobie myślę, że gdy nie będziemy rozniecać tego daru Bożego, no to co my mamy? nie? Tchórzostwo, brak mocy, nienawiść i że nie ma mowy w ogóle o w myśleniu, wręcz przeciwnie, nie? Więc taki, wiecie, to nowy człowiek, nowe życie, nie? Czyli ta, takiego brata mamy, Karola, on często uzna, używa tego słowa higiena życia chrześcijańskiego, nie? Czyli co, czy, co czynić, nie? I myślę, że to rozniecanie tego Ducha Bożego w sobie, no to jest jedna z tych rzeczy higienicznych, aby dożywać rzeczy z Bogiem, aby właśnie... Nie bać się. Chodzić z mocą, z miłością, z trzeźwym myśleniem, nie? No to widać, jak przychodzą próby doświadczenia, nie? Czy oczywiście jesteśmy w tym, nie? Tak. Bo wtedy albo się trzymamy, albo podamy. Tak. I myślę, że to jest związane z, z tego, skąd czerpiesz, nie? Czy tak. czerpiesz z Ducha Bożego, mm -hmm. czyli z tego nowego człowieka, czy czerpiesz z tego jakby z siebie, nie? I, tak. I to wtedy jest jasne, nie? Gdzie jakby i... Zwoja Tak. co się dzieje, wystarczy telefon, pozostań zdrowia, cokolwiek. Dokładnie. No, już panika, z... już nie? Tak. I nie jest to dane od początku, tak jak, tak jak sobie myślę, nie? że od razu stajemy się takimi herosami w Bogu, w duchu, ale jest to pewna jakby nauka, jakaś droga, nie? I aby właśnie wyciągać wnioski i... No i tak żyć, nie? tam lokować swoje... jakby swoją nadzieję. Nie wstydź się świ więc świadectwa Pana Naszego, ani też mnie, Jego więźnia, ale podejmij wraz ze mną trud cierpienia dla Ewangelii, zgodnie z mocą Boga, nie no bo to jest to kontynuacja. Trud Ewangelii, cierpienia dla, cierpienia dla Ewangelii. No to znowu, nie? No takie słowa bardzo wzniosłe, ale przecież to jest mowa do Chrześcijanie, Czyli też do mnie, do nas. Żeby co to, wreszcie znaczy, to cierpienia dla Ewangelii? Jak to? Rozumiem? Myślę, ja to rozumiem, że to jest trud cierpienia, czyli no, cierpienia w sensie no, bo bój z samym sobą właśnie i z tymi swoimi rzeczami, z tym, co my byśmy chcieli. To myślę, że to jest cierpieniem dla człowieka. Myślę, że Bóg, gdy przekształca człowieka na swój obraz, kiedy gdy wchodzimy właśnie w to, w to wszystko, żeby się upodabniać do Niego, to niesie to cierpienie. To tak. też pojawia się w życiu że człowiek człowieka. zapierać samego siebie. To jest cierpienie. też boli wtedy. Tak. Bo myślę, że jak nie boli, to, jest to, to trzeba się mocno zastanowić, nie? czy to faktycznie. No ale to pewnie to są to, różne etapy. Nie, a nie, to, nie myślę, mocno... to, tylko o to A nie chodzi to, bo wcześniej jest nie wstydzić się za tym świadectwa Pana naszego, ani mnie. Mhm. I to jest, myślę, że to jest, tak. że, to jest że to jest, o co, tak ja rozumiem. Nie? No tak, tak, on tu siebie nazywa więźniem, nie? Nie wstydź się więc świadectwa Pana naszego, ani też mnie, jego więźnia. Więc więzień, jak rozumiem, no to jest ktoś, kto cierpi, nie? No bo jest więźniem. no. czy Paweł dosłownie i żyć w list ja, tak, tak, tak. po latach ja, ja, bycia dosłownie, ja, ja, dosłownie ja, więźniem, ja, w takim sensie no, dosłownym. Tak, jak ja, więc tutaj z pewnością to cierpienie, oczywiście ono się nie zawęża, tak jak mówimy, ono ma różne aspekty tego cierpienia dla Ewangelii, ale w dużej mierze wiąże się z tym, że postępujemy w tym bezbożnym, grzesznym świecie zgodnie z Ewangelią i to powoduje nienawiść tego świata właśnie, i wywołuje tak, różnego rodzaju mhm. ataki na nas, które mhm. albo właśnie będziemy ich unikać i, i upodabniać się do świata, albo będziemy znosić te cierpienia, tak jak tutaj on nazywa je trudem cierpienia. Mhm. Jakub się nazywa niewolnikiem, nie? I wiemy, że no, nie był niczym niewolnikiem, jak tylko niewolnikiem Chrystusa. Tak, Więc tak. więzień Chrystusa też można jakby dwuznacznie, nie? że tak, no, ale więzień dla Ewangelii, nie? No, to, to absolutnie. No, Na nie ma pewno głosu. to słowo, tak jak mówisz, czasami ma takie znaczenie alegoryczne, że wszyscy jesteśmy niewolnikami Chrystusa, więźniami Chrystusa ale czasami ma dosłowne znaczenie. Tak jak Paweł mówi, nie wstydź się moich więzów, czyli tutaj mówi rzeczywiście o no, tych więzach, których wielu się wstydziło, czyli właśnie go unikało, nie chciało w żaden sposób się z nim identyfikować. Paweł mówi o tych, którzy go opuścili podczas rozprawy, kiedy stał tam przed majestatem w Rzymie, tak? W tak. więc no, to też się wiązało z ryzykiem, tak? Jak się ktoś utożsamiał z więźniem jakimś takim politycznym, czy religijnym, czy innym, sam mógł później być poddany jakiejś inwigilacji, atakom, więc tutaj też na pewno Paweł zachęca Tymoteusza, żeby go nie zostawiał. Później dalej do niego pisze, żeby tam przeniósł mu jakieś książki, przeniósł mu płaszcz, no, żeby się zaproszczył jego potrzeby doczesne. Więc tutaj widać, że wielu wierzących niestety mówili, opuściło go w tych momentach właśnie... No, kiedy on potrzebował wsparcia. Kiedy był prześladowany w taki dosłowny sposób no, przez tutaj Rzymy. Chociaż nigdy mu niczego nie zabrakło w a tutaj mówiąc o tym, żeby go wsparł, Zaczyna jednak rozniecaj ducha, bo sobie zdawał sprawę, że żeby wejść w temat cierpienia dla Ewangelii, mhm. czyli na przykład, nie wiem, go, go, przyznawać się nadal do Pawła, no wymaga to mocy ducha, mhm. bo wiąże się to z pewną ceną, którą można zapłacić, nie? a którą często, często się płaci. Nie? Ja bym chciał jeszcze dodać, że o życiu apostoła Pawła Tymoteusz wiedział, nie, jakie ono było, Wielu z nich też wiedziało, z tych współczesnych mu towarzyszy. My wiemy to z takich, powiedzmy, szczątkowych relacji na przykład drugiego listu do Koryntian. Ale oni tam doskonale wiedzieli, z czym się wiązało no to życie, które, które niósł Paweł. I wiem też, że Paweł mówił do Tymoteusza, że ty ten styl życia, który we mnie widziałeś, nie, to, to też przyjąłeś. I że, i że taki... Właściwie to wszystko, co, co Pawła spotykało, bo to nie tylko więzienie, myślę, że więzienie te rzymskie to chyba było nawet nie, nie najtrudniejsze doświadczenie Pawła. Te momenty, w których już tracił wiarę o swoim życiu. Kiedy był nawet fizyczny, kamienowany, bity, prześladowany przez tych, którzy bardzo mocno tam nastawali na jego życie. A on tutaj zobaczcie w wersecie ósmym, ja tylko jako taką ciekawostkę, nie wiem czy to ciekawostka, no ale tak, mnie to na przykład dotyka. On powiedział: Nie wstydź się więc świadectwa pana naszego, ani też mnie, jego więźnia. I powiedział: Jego więźnia, nie więźnia rzymskiego, rzymskiego mhm. tylko on zobaczył siebie, swoją postać, jako właśnie tego, który jest związany z Jezusem na pół dole, niedolę i w obfitości, i w biedzie i w prześladowaniach, i w, i w zaszczytach czasami, w pewnym sensie zaszczytach, w cudzysłowie. I mówi, że żebyś się tego nie wstydził, czyli tego całego pakietu, nie? bo to w tym właśnie w tym stylu życia i w tych doświadczeniach, które są... I znowu, sorry za, za takie wtrącenie, ale wydaje mi się, że Biblia uczy, że ci, którzy Bogu ufają i którzy są Jego dziećmi, to w pewnym sensie dostają łaski karcenia przez Boga i łaski przechodzenia przez próby, że świat w, jakimś, w jakiejś mierze jest, nie wiem dlaczego, bo może nie tylko, ale w jakiejś mierze jest zachowany przed pewnymi próbami, które dotykają Kościół, bo Bóg chce oczyścić swój lud i, i, i wynieść z tą szczerość wiary cenniejszą niż złoto na jaw, nie? I dlatego Kościół jest Oczyszczany w taki sposób szczególny, i Paweł mówi: Właśnie nie, nie wstydź się tego, bo to przyniesie ze sobą olbrzymie błogosławieństwo. I teraz zobaczcie jeszcze, co on dalej pisze, bo tu nie doczytaliśmy Prawda. jednego. Mówi tak. Strzeż tego dobrego depozytu, 14. 14 werset tego dobrego depozytu przez ducha świętego mieszkającego w nas. I to tworzy taką klamrę z tymi słowami: Roznieć ten dar. Jeszcze ciekawa jest taka rzecz, że on mówi albowiem, przepraszam, albowiem, z tego powodu przypominam ci. No i z jakiego powodu? No to w piątym wersecie on mówi, że sięga pamięcią o tym, że Tymoteusz miał udział w, jakby w poznaniu Ewangelii. W tym, że ta wiara, to ona zamieszkała w nim no w taki prawdziwy sposób. Ja teraz parafrazuję, parafrazuję trochę ten werset, ale on mówi, że jest, wspominając to, to świadectwo Tymoteusza, to on jest przekonany, że ta wiara w nim mieszka i dlatego może do niego spokojnie powiedzieć, że bracie, w tobie jest depozyt Ducha Świętego. Zresztą on miał w tym udział jakiś przez nałożenie rąk, ale wspomniał jeszcze, jeszcze dawniejszy moment, nie? gdzie przez kobietę, przez babkę, był, no, no, ta wiara w nim zaczęła mieszkać już wtedy nie? i mówi, że w tobie Bóg zdeponował coś duchowego i teraz te rozniecanie nie? Mi, mi też się, powiem wam szczerze bardzo podoba ta idea tego, że ten werset nie tyle mówi o tym, żeby na nowo powrócić do jakiegoś stanu tak jakby trochę o charakterze pokutnym mhm. tak, że, tak jak na przykład Bóg mówi w obawieniu, zobacz z jakich wyżyn spadłeś nie? i teraz wróć tam. Tutaj kontekst w ogóle nie pokazuje, jakby Paweł miał w Tymoteuszu obraz kogoś, kto potrzebuje nawrócenia, pokuty, czegoś, co zaniechał, zaniedbał i teraz trzeba go napomnieć, żeby on to jakby cofnął się po to. Nie? Raczej patrzy w przód i mówi, że pewien styl życia, który widziałeś we mnie, którego nie możesz się wstydzić, to jest właśnie rozniecanie tego duchowego daru. Dla nas to dla kościoła to jest absolutnie wskazówka, że jeżeli mamy tą wiarę, która w nas mieszka, no to jesteśmy zobowiązani do tego rozniecania, tego daru ducha. Nie? Jakkolwiek to rozumieć, to ja, powiedzcie, jak wy to rozumiecie. Ja chcę tylko jedną rzecz, jakby za, <śmiech> powiedzieć w moim rozumieniu, że w takich momentach, w których nie wiem, czy przychodzi zniechęcenie, nie wiem, jak to nazwać, ale taka, powiedzmy, tęsknota za, za tym, żeby wiara rosła, za tym, żeby być bliżej Boga, żeby ta intymna relacja z Nim była większa. Gdy jest taka posłucha trochę w tej dziedzinie, ale nie, wiecie, potępienie, że nie mam wiary, że wpadłem w grzech. Nie o tym stanie mówię. Mówię o takim stanie pragnienia czegoś więcej. czegoś więcej z Bogiem, żeby to przeżywać prawdziwie. To wtedy widzę właśnie tą ideę ognia, który trzeba dmuchnąć czasem, nie? żeby te iskry zajęły więcej tych drewek w obnisku, nie? i te dmuchnięcie w pewnym sensie jest lekkie dla wierzącego że to, tu nie chodzi o jakiś taki teraz wielki krót e, właśnie pokutny nie? raczej żeby popatrzeć na Boga, zobaczyć, że życie w Ewangelii, życie w mocy Ducha Świętego jest piękne nie jest wstydem dla nas nie jest dla nas jakąś alternatywą, tylko jest naprawdę no, pożądanym, pożądanym stanem, nie? I to jest... No generalnie dostępnym, gdy pękła zasłona, nie? No właśnie tak? to jest... Można się temu udać? Więc z jednej strony jest to powiedziane do nas rozmieć, a z drugiej strony wiemy, że to nie na wielkości naszych płuc polega, hmm. tylko na tym właśnie... No, no nie wiem, jak to powiedzieć, no ale takim przy... Przylgnięciu do tej Bożej prawdy, nie? Tego, że możemy żyć takim Bożym dobrym życiem. I to wtedy rzeczy zaczynają się dziać. Tak myślę, nie? Mi to przynajmniej zawsze wtedy pomaga i bardzo mnie podnosi na duchu, że te bycie człowiekiem z tego rozdziału, nie? Tak jak był Paweł, jak był Tymoteusz, czy być może jeszcze inni, których tutaj moglibyśmy widzieć, jest dla nas też, nie? I teraz... Gdy szczególnie jakieś mroczne czasy albo nadciągają, albo jesteśmy czasami w jakimś mroku dziwnym ze względu na czasy, albo na opozycję świata, no to zobaczcie, to jest taka pochodnia, to ten, ten cały fragment nam pokazuje, że w jakichkolwiek czasach, no to właśnie dzięki Bogu, że życie Pawła jest takim dowodem dla nas, bo on wiemy, że przez te wszystkie trudy przeszedł. Więzienia, rozpacz, głód, prześladowania, bicia, śmierć no wszystko tam praktycznie no, co, co by nie było a mimo to mówi, że tutaj się nie ma czego wstydzić, że to jest radość wielka nie? ja jeszcze chciałbym tylko dodać z tym cierpieniem w tym, nie? bo sobie też jak się patrzy na słowo tak jak ja to widzę, jak się patrzy na słowo co Paweł mówił o sobie i gdzie biło największy jakby taki dramat całej sytuacji Pawła no, przez różne listy, nie? To Ja nie widzę tam, szczerze mówiąc, nigdzie takiego, wiecie, więzienia, czy nawet to, że był kamienowany, czy że go tam wynosili, był wstawał, nie? Bo też widzę, że Paweł wstawał nawet, nie? Bo już tam, no, myśleli, że nie żyje. Ale ten największy dramat, tak jak widzę, to gdy pisał, że musiał wszystko uznać za gnój ze względu na Chrystusa. I on tam wymienia, nie? Wszystko to, co co się uczył, czego był nauczony, jaki, jaki był, w co wierzył, jakby, jakie miał w ogóle pochodzenie, nie? To był wielki y, dramat, nie? I tutaj. Y, i t, a tu, tu też rozumiem, że to było cierpienie dla Ewangelii, nie? Ze względu na Ewangelię, gdy tą drogą myślisz w, iść, w, tym, w tym fragmencie widzisz jego tak, zmagania z tym, żeby uznać to za śmieci wobec doniosłości Chrystusa. Ja nie, nie, nie widzę zmagań. Nie. nie widzę. Ale widzę, że musiał zapłacić całą jakby cenę. W, w sensie, że oddał wszystko to, w co wierzył. Tylko to jest to... chyba naturalną konsekwencją poznania Chrystusa. Tak. Wobec doniosłości poznania On te rzeczy uznał za śmieci. Ponieważ w porównaniu Chwały Chrystusa, ona się być zamiast zyskiem, stratą tak. w jego życiu. Tak. Natomiast tutaj na przykład o cierpieniach, które były wynikiem tego, że jest kaznodzieją, apostołem i nauczycielem Boga. I jak mówił w dziejach Apostolskich, mówi Duch Święty zapewnia mnie, że w każdym miejscu, w każdym mieście czekają mnie. Cierpienia. prześladowania, język. Więc myślę, że tutaj no, to nie były tylko cierpienia duszy, tylko cierpienia wynikające z tego doświadczenia każdego chrześcijanina, który chce żyć pobożnie w Chrystusie w sensie tym wewnętrznym, ale temu też towarzyszą zewnętrzne konflikty. Jedno i drugie. Nie? No Tę, właśnie, że jedno właśnie. i drugie jest częścią Naszego podążania za Nim i bycia mu wiernym w pośród bezbożnego świata. A w Jego przypadku, no, on często konfrontował ten bezbożny świat. Jak czytamy Jego przemówienia, no to, no, jakkolwiek czasami łagodnie zaczyna. Sam się prosił. To później konfrontuje ich z grzechem, no i to zawsze wywołuje w dużej mierze te reakcje właśnie takie negatywne. To, to widać w jego posłudze, jak tam dzieje, no to co róż. Widzimy różne wybuchające jakieś zamieszki i sprzeciwy i podburzanie różnych ludzi przeciwko niemu, jakieś próby pozbawienia go życia. Więc to są, to są realne. No i właśnie, drugi list do Koryntian. Tam całe listy. Paweł przedstawia tych cierpień. Nie, że się nad sobą żalać. Dobrze to widzieliśmy, że absolutnie on się nie żala nad sobą. ani nie próbuje też winnych wzbudzać jakiejś litości Natomiast pokazuje, że to jego życie z Chrystusem i ta jego służba była pełna realnych cierpień, doświadczeń. I mówi, jeżeli chcecie iść za Chrystusem tak jak ja idę no to no, nie spodziewajcie się że będziecie mieli dużo łatwiejszą drogę tak. więc tutaj też myślę, że Tymoteusza do tego wzywa i ciekaw jestem właśnie z czego wynikają te jego wezwania czy rzeczywiście Tymoteusz w jakikolwiek sposób przygasł, przygasł czy Paweł po prostu patrząc na tych innych, bo tutaj wymienia koniec mhm. tego rozdziału mówi yy, w piętnastym wierszu wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy mm -hmm. są w Azji. Fygelos, Hermogenes. Niech Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, że mnie często pokrzepiał i nie wstydził się mój kajdan. Do tego też Paweł wzywa to Żeby się go nie wstydził. Mm -hmm. Jego więzów tutaj mówi o Onezyforze, który się nie wstydził jego kajdan. Szukał mnie bardzo gorliwie, znalazł, oby Pan dał miłosierdzie. A później dalej właśnie też powtarza to, że podczas jego obrony nikogo przy nim nie było, tylko Pan przy nim stał. Więc... Ale ci, co go opuścili, to byli wierzący bracia? No tak. Wygląda na to, że to są ci, którzy z nim byli, ale odwrócili się od niego, czyli wcześniej no, takich niestety Paweł w różnych listach wymienia. Którzy odeszli, umiłowali właśnie, no to, to, to, to się. Nawet wcześniej, tam już ostatnio czekaliśmy, jak ten Jan Marek ich opuścił, prawda? Hmm. Więc no, nie było to przecież. tak, że, że wszyscy ci wierzący idealnie, pięknie szli hmm. za Panem, tylko już nie były historie. Nie? Dlatego musimy zaufać Bogu, że On ten depozyt hmm. zachowa w nas. On tak Paweł o sobie tutaj mówi. Hmm to Mateuszowi mówi roznieć mhm. i strzeż. Mówi takie tak w tych reklam, że mówi dwa, roznieć i strzeż. Mhm. A o sobie, co mówi, jestem przekonany, że jest on mocny, mhm. ja wierzę, że mówi tutaj o Bogu, zachować mój depozyt na no, w dzień, nie? Mhm. Czyli on, jak, widząc siebie w cierpieniach, miał tą pewność, że Bóg go zachowa, a do Tymoteusza mówi, chcesz tak jak ja roznieć ten dar i strzeż go, też będziesz pewny, nie? Mhm. A ci, którzy go zostawiali, no nie wiem, on tutaj jakiegoś wielkiego sądu na nich nie robi, tylko stwierdza pewien fakt. A faktycznie jest tak, że każdy z nas co jakiś czas zostawia, braci, zostawia jakby drogę Jezusa. Ja nie chcę powiedzieć, że to ma być usprawiedliwienie, ale no, jeżeli nie będziemy dbali o ten właśnie o to duchowe życie, to nam wszystkim grozi to, że jak przyjdzie trudniejsza próba, no to ktoś z nas może się, nie wiem, wystraszyć, albo bardziej pokochać swój komfort. I nie mówię teraz w takim, wiecie, pejoratywnym znaczeniu mocnym, że ktoś ha, ha, ha, ben, pójdę, pojadę do spa, jak ty będziesz cierpiał, ale wystarczy, że przedłożymy na przykład dobro naszej rodziny nad dobro braci, którym moglibyśmy, powiedzmy, w danym momencie pomóc i przy nich stanąć, ale powiemy, no, ja tutaj bardziej, tylko uwaga, bo to, to też może być dobre, ale może być podszyte na przykład jakimś właśnie no, takim lękiem nie? Albo, albo brakiem gorliwości wobec cierpiących braci. To są wszystko rzeczy, które no, myślę, że są bardzo realne i w tamtym życiu Pawła one były widoczne wśród jego towarzyszy, w nim i tak dalej oby się Bóg zmiłował. To, że, że tak patrzymy teraz na tych wiecie, braci, którzy zostawili Pawła, i mówimy, że, o, co, czy to byli wierzący ludzie? No, tak łatwo powiedzieć, nie? Ale to tak ostrożnie. Tak by się powiedziało. Tak by się powiedziało, bo to tak najprościej jest taki jakby wniosek wyciągnąć, ale myślę, że, że wtedy Paweł by też nie stawiał tej sprawy tak bardzo mocno do Tymoteusza na zasadzie strzeż, nie? Uważaj, nie? Bo to są po prostu naprawdę trudne rzeczy. Te cierpienia, ten styl życia, który widzisz u mnie i konsekwencje tego stylu życia, który widzisz u mnie, to nie są przelewki. No, nie? I może być tak, że jak nie będziesz dbał o duchowe życie... Swoją mocą tam nie wejdziesz, nie pójdziesz, tak, nie utrzymasz tak. się. A według swoich zasobów, jak będziesz chciał żyć, to też tu nie, nie ostoisz się. Nie? No ja to tak widzę właśnie. I, i wiecie, nie, niejednokrotnie doświadczałem tego, że gdy tylko te swoje zasoby miałem w ręku, to po prostu jak, jak kłoda na ziemię, padałem pod byle pretekstem. Te Mogę coś? O, właśnie. Ale tu jest tak. Nie to tak. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego, ani mnie. Nie wstydź się za tym świadectwa Pana naszego bo mi się wydaje, że to praktyczne życie Pan Bóg nas stawia w różnych sytuacjach ja na przykład w różnie w autobusie gdziekolwiek na ulicy sam Pan Bóg takie sytuacje wytwarza i teraz co ja zrobię? Czy będę się wstydziła w autobusie? miałam ostatnio taką sytuację Taka e, jakaś kobieta tam chorowała, to ja z, z nią tak rozmawiałam. Najpierw tak, tak po cichu, ja mówię, że jest, jest Pan Jezus, e, że, żeby się modlić do Niego. A ona mówi tak, tak, tak, ja, ja się modlę do Jezusika, tak, ja się modlę. A we mnie aż, ja mówię, to nie jest Jezusik, ale na cały głos... Dopiero potem zauważyłam, że ludzie słyszą. To nie jest żaden Jezusik, to jest żywy Bóg Jezus Chrystus. <głos> I dopiero potem patrzę, cisza się zrobiła i wszystko. No więc też chodzi chyba o tą odwagę, jak my będziemy, nie? Ja, ja, ja myślę, że w tym fragmencie, no to Pan Bóg sam takie różne sytuacje nam stwarza. I teraz, czy my się będziemy wstydzić, bo jest 100 osób słucha? bo no, Jak będziemy rozniecać ogień, to i tysiąc osób będzie słuchało i nie będziemy się wstydzić, nie? A jak nie będziemy, to przed jednym się wystraszymy. No tak, tak. Nie? No tak, tak. Piotr był takim właśnie... Dzisiaj bracia dyskutowali o tym Piotrze. Mhm. Służąca jakaś, tylko tam, nie? Tak, tak. A lepiej, ten był z nimi. Tak, lepiej po cichu, nie, lepiej strachnie. się nie wychylać, no, lepiej... To są nasze zasoby no, właśnie ludzkie, no, nie? Że, nie? Tak, tak. Tak, tak. No, możemy, tak. Co, bo to tak mówić, zasoby ludzkie, zasoby ludzkie, ale w tych zasobach ludzkich też y, to rozniecanie też musi być, tak? To, że my się skłonimy, że my ten czas, który moglibyśmy popracować jeszcze dwie godziny dłużej, ale pójdziemy i będziemy rozważać y, Boże prawdy, tak? To, to jest to też roznicanie, tak? To jest no to, to o, o to tym mówimy, o to tak, mówimy tak, tak, tak, tak, Że to jest to, właśnie wezwanie do człowieka. Tak, tak, tak, tak to, to jest tak. nasze, żeby to też... Nasze zadanie. Myślało, że to są tak. nasze zadania, to są, które to jest nasze zadanie zadania. Nie No to o tym mówię, no właśnie, bo to, ja, mówię, ja by to może się usprawiedliwie trochę, mówiąc o ludzkich zasobach, mam na myśli taką postawę właśnie, że nie czuję potrzeby modlitwy, nie czuję potrzeby mhm. słuchania Boga w Słowie Bożym, szukania Jego dróg, uniżania się przed tym mhm. Bo sam jestem przecież w porządku, bo umiem, bo, bo dam radę, bo jestem mocny, jestem odważny. Więc pójdę w ten tłum, wiecie, i zrobię wszystko. To są moje takie zasoby według ciała, one są w ogóle nieużyteczne nie? w życiu duchowym. Albo tak jak tlen, nie? Wiesz, hmm. albo prąd. Rób nie pójdę i nie wezmę właśnie tego rozlicania, hmm. to potem nie pociągnę, bo wydaje mi się, że mogę, że mogę właśnie te zasoby, czyli że znajdę w sobie tlen. Albo znajdę w sobie, nie? że są te chęci, Mądro ale znajdę, powera nie? zero, to, to będę to, to zasoby, nie? że nie masz wykonania żadnego. Ale to wezwanie, jak najbardziej, żeby się rozniecać, jest wyzwaniem do człowieka. Czyli nie spadnie to na ciebie z nieba, tak. tylko to jest coś, co, do czego jest mhm. powołane Dziecko Boże, żeby iść i o to zabiegać, walczyć. No. Czyli jak chcesz by, chcę być odważny, nie? Przykład taki, to nie, że w sobie teraz zepnę, będę odważny no przecież nie. jestem odważny stanę przed lustrem, powiem sobie pójdę do brata, powiedz, że jestem odważny i on mi powie, pójdę nie, ja to wychodzi, ja jestem odważny. wychodzi w danej sytuacji, czy jesteś odważny nie? czy, czy, czy no jednak wyraźnie słowo mówi nie? Żeby, żeby nie dał nam Bóg ducha bojaźni nie, nie no to od nas zależy ja nie, myślę, od, że to... Od nas zależy, czy idziemy do Boga po siłę, no to czy jestem odważny, czy nie, zależy właśnie tylko od tego, czy trwam w Bogu. No widzisz, tu się trochę różnimy, bo ciągle ty troszkę inaczej. Nie, no tutaj jest bielo... powiedziane, że Bóg nie dał nam ducha, ducha boja... no. tak, duchostwa. No, duchostwa. No, no, więc no. to Bóg dał nam ducha mocy, tak. miłości... No. I, dlatego? i trzeźwego myślenia. Tak, więc to jest to dar, to jest ten duchowy jest dar, ten duchowy Boga, duchowy to On nam właśnie, daje tego ducha, mocy, uh -huh. miłości i trzeźwego uh -huh. myślenia. Natomiast właśnie ciekawe jest tutaj, w jakim sensie my mamy ten Boży dar rozniecać. Tu jest wyzwanie, bo jest to skierowane do Tymoteusza, żeby on to czynił, a jednocześnie widzimy, że to nie jest coś co właśnie on ma sam w sobie, tylko jest coś, co otrzymał. To, otrzymał ten właśnie Boży depozyt, ten dobry dar od Boga. Otrzymał tego ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. I teraz w jaki sposób on ma to rozniecać, czy, czy hmm. pobudzać? Bo to słowo oznacza pobudzać, poruszać, wzbudzać do życia rozpalać, no, więc teraz tu jest pytanie, co, czego Paweł od niego oczekuje, co on, jakie on do niego kieruje konkretne wezwania, przez które on ma to robić. Tak, no to akurat w tym może wersecie, w tej klamrze tego może nie znajdziemy tak wyraźnie, natomiast w ogóle w listach do Tymoteusza widać wielkie wezwanie, żeby to, co w nim widział, żeby też wprowadzać w życie, czyli właśnie te... te yy, odważne życie dla Ewangelii. Nie? Znaczy, bo to jest trochę taka sytuacja, w której tak, oczekujemy odwagi i jednocześnie musimy tą odwagę po prostu wprowadzać w życie. Nie? No właśnie, no. No. No właśnie. Tak, ale ze świadomością, że to jest odwaga od Boga. Nie? No tak, no tak, Więc dajemy krok no tak, na przykład wiara, dajemy kroki wiary oczekując, że Bóg będzie je błogosławił. Nie? No tak, tak. Bo pewnych sytuacji no, nie chcemy przewidywać, nie? że będzie, będę musiał być odważny czy nie. Tylko to przychodzi. A propos tego, jak to robisz, to właśnie ten list do Efezjan mówi, nie? nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni w duchu, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, pieśni duchowe, śpiewając, grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana, Ulekając jedni drugim w bojaźni Bożej, to cała praktyka. Żony bądźcie uległy swoim mężom jak Panu. A dalej jest napisane: mężowie miłujcie swoje żony tak, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. To jak nie robiąc tych wszystkich rzeczy, można oczekiwać, że będę rozniecał ducha. To, są, to jest praktyka, bo jeżeli źle traktuje żonę, to jak ja mogę oczekiwać, że ja nie będę się bał, jak przyjdzie próba. Będę się bał, będę albo wykrzesam właśnie te swoje zasoby, tak. bo niektórzy mamy pewne cechy, nie? Jeden jest właśnie odważny, drugi cichy i często mówimy o to, że on tam, a to może ja jestem odważny i tam pójdę, wiesz. O Chrystusie będę wołał, ale będzie to jednak z ciała, będzie, nie? I, i to jednak stajemy przed Bogiem i Ja w ogóle i, nie jestem w dużej grupie. No, dokładnie. No, no, no bo to jest w nie? W małej grupce, <grym> a w dużej grupie to w ogóle, nie? Ale są sytuacje właśnie, że, że aż sama jestem zdziwiona, że... Ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej, słuchajcie, no. Chcemy rozniecać no. to w ten sposób, nie? I to jest, i to nie jest cierpienie. No. Ja rozumiem, że to jest innego rodzaju cierpienie, no ale jest to cierpienie dla... Przecież ja wiem lepiej. <grym> <grym> teraz ja mam to <grym> Ale to jest błogosławiona jednak droga, tak? Absolutnie mam taką wiarę, że nie ma i tak. Żeby, no. I Biblia jest cała takich praktyk. Jak praktykować życie duchowe, gdzie będzie spływała ta Boża moc, nie? To Boże otrzeźwienie. To wierzących, nie? Ale teraz Wierzących mówimy. Do, to jest do wierzących. Jesteś na ulicy, jesteś wśród niewierzących gromada i, i, i tam, no tu akurat... To i na Ewangelii głosimy, tak. No, no, no tak, tak, Bo to już jest raczej jak iść z Chrystusem, nie? Jak to jest już... Bo tu się mówi, że On dostał tego ducha, czyli ten zadatek ducha świętego. O tym też jest w liście do Efezjan bodajże, tak? Czyli mamy ducha. I skąd teraz, nie, to... No. Jak ktoś nie ma ducha, to nie mówimy do niego wznieść w sobie, bo on nie ma co wzniecać, nie? Cała ta nie jest do osób niewierzących. Tak, to, oczywiście. Tak, to jest do A tutaj jest to Patrząc zresztą na to i patrząc na nas, no to możemy powiedzieć, że to damy w każdym. Tak? tak. Jeżeli nie mamy tego ducha i nie, nie prosimy Boga. No. No, to nie mamy tej siły w sobie. Mhm, nie mamy. Do tego świętego, czystego życia. Panie no, pan Jezus powiedział, że jak ktoś się nie narodzi na nowo, to nawet nie ujrzy Królestwa tak. Bożego. Tak. Nie? A co dopiero żyć w Jego sprawiedliwości albo według tej sprawiedliwości. To jest już raczej nieosiągalne dla ludzi bez ducha, nie? bez wiary. Pewnie, duchowo. Czy jak to tam nazwać? W Koryntianach nazwał Paweł tych uczniów cielesnymi, prawda? jak mówiło o tych wszystkich rzeczach, że jesteście cieleśni i tam nie dożywali pewnych rzeczy, nie? bo byli jeszcze gdzieś na takiej drodze, że no wierzę, że mieli ducha, znaczy, By, bo mieli, byli, byli, byli ale funkcję, jeszcze nie wiedzieli, nie, jak tą jak, jak drogą iść, więc jak, jak tu... No różne etapie są, no, właśnie. właśnie. No nie pamiętam, A... ile błędów zrobiliśmy zaraz po nawróceniu, nie? To tak, tak jakbyśmy, no. Bo, tak gdzieś... No, jeszcze byli. Pawle, Ty, Ty, jak Ci tak. słucham cały czas o tym Duchu Świętym, prawda, że Duch jest osobą, która przekonuje hmm. i doświadcza człowieka, prawda? Czy ten duch, który tu mówisz, to był dzień apostołów, czy wtedy, kiedy człowiek przyjmuje Chrystusa, to, to jest ten sam? No, ten sam. No, jeden, jest, tak? jeden duch. Jest jeden duch, który Marii, spoczął nie? na pana Jezusa i spoczął na jego apostoł, i spoczął na kościół, i do dzisiaj wypełnia wszystkich, którzy są w Chrystusie. Nie? Dlatego jest, jest jeden duch. duch. Tak, ja słucham Ciebie i, i, no. śpiewię, i patrzę na przykład na dzień apostołów, kiedy uczniowie. <laughs> chodzili z Jezusem przed, wtedy kiedy powiedział idźcie i czekajcie i wstąpi na was Duch Święty, który od Ojca przyjdzie, prawda? I pisał tą odwagę wtedy, bo przed jeszcze, kiedy Jezus powiedział, uczniowie byli naprawdę cielesni, Robili, mówili co chcieli. Nawet ja mówię, mam taki przykład o tym Piotrze, nie? On zawsze wyprzedzał wszystkich, nie? Ale kiedy Powiedział do Niego, kiedy Ty się nawrócisz. Okay. I powiedz mi, o co tu się rozchodziło, okay. że powiedział do Niego, kiedy Ty się nawrócisz, będziesz znaczył twoich prawdzie. Jak Ty powiesz? Nie, ja rozumiem, że się nawrócił po swoim upadku, po swoim zaparciu się Chrystusa. Z tego miał się odwrócić, od tego w co popadł. Nie to, że On nie był w ogóle nawróconym człowiekiem, nie, to nie, że nie, to nie był w ogóle... Uczniem Chrystusa to był, bo on już się odwrócił od wielu rzeczy i poszedł mm. za Jezusem. Natomiast Jezus zapowiedział mu też jego upadek. Zapowiedział, że się go zaprze, ale mówi, gdy się odwrócisz, nawrócisz, nawrócisz. od tego rozumiem, w czym się znajdziesz, kiedy mm. się nie zaprzesz, to wtedy będziesz zmartwyczony. I widzimy później też to Pan Jezus w tej rozmowie, po swoim staniu z Nim. Jezus go pyta trzykrotnie, czy go miłuje i mówi, Paść moje owieczki. Nie? Czyli tutaj jest ten element przebaczenia mu, tego jego upadku. Natomiast tutaj wracając do naszego tego fragmentu z drugiego listu do Tymoteusza, jak czytamy drugi rozdział, to Paweł na przykład y, mówi, o tych, y, mówi o tych rzeczach pospolitych, mówi o tych rzeczach które właśnie nie prowadzą do bogactwa chrystusowego, ale są pospolite, jak je tutaj nazywa. I mówi o tym, żeby od tych rzeczy się oddzielać, żeby z tymi rzeczami nie mieć nic wspólnego, oczyszczać się od tych właśnie rzeczy. I mówi, że w dwudziestym, dwudziestym i następnych wierszach mówi, że jeżeli ktoś się oczyszcza z tych właśnie rzeczy pospolitych, to wtedy będzie naczyniem do celu zaszczywnym, Dokładnie. przydatnym, poświęconym, przygotowanym do każdego dobrego dzieła. Więc tutaj myślę, jest wielkie wyzwanie dla nas, żeby w tym rozpalaniu tego daru Bożego jednocześnie no być świadomym, że nie da się tego pomieszać z z jakimiś brudami, z jakimiś rzeczami pospolitymi, które są powszechne, ale nie prowadzą do poznania Chrystusa, do bogactwa Chrystusowego. Dalej Paweł mówi, uciekaj od młodzieńczych porządliwości, zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj głupich i bezsensownych czy niewychowawczych dociekań. No, zobaczcie. Wiedząc, że rodzą tak. konflikty. Dokładnie. Zobacz, jak mam. Jest wiele rzeczy, w które się możemy wpakować, tak. które nas emocjonalnie rozkręcą, spowodują właśnie zaangażowanie w jakieś bezsensowne konflikty. A mówi słucha Pański, nie powinien być wojowniczy. Lecz ma być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło, z łagodnością korygujący przeciwników. Mm -hmm. Czyli tutaj widzimy te cechy charakteru, które są odzwierciedleniem charakteru Chrystusa. I to jeszcze, co chciałam powiedzieć, to co Jurek, o co się pytał, to jest też to, że my też się ciągle nawracamy. No tak tak, no tak, tak jak to tak. nie, tak, mimo, nie tak, był My tak. też musimy się z pewnych rzeczy nawracać. Tak, tak, nie? tak, tak, tak. Nie? Dokładnie. Mm. Ci Koryntianie, tacy nieszczęśli, bo często się ich właśnie podaje jako przykład, ludzi cielesnych, mm. no oni akurat w tym, co tam mm. rozrabiali, okazywali się cieleśni. Mm. Z drugiej strony byli to ludzie również duchowi mm. i tacy, którzy. No, byli na drodze za Chrystusem. Jak sobie pomyślę na przykład o dzisiejszym Kościele, który teoretycznie powinien być już daleko dalej niż ci koryntianie w pewnych takich cielesnych zachowaniach, to popatrzymy, że no, niczym się tak naprawdę często nie różnimy. Dalej się tam poróżniamy, dzielimy ze względu właśnie na, czy to Nauczyciel. na nauczycieli, czy na jakieś wiecie, koncepcje doktrynalne, czy, czy, bo sobie jedni myślą, że o to lepiej posłuchać takiego, drudzy takiego i może to już przyprowadzi do kłótni. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, tak. że ta cielesność, o której tu jest mowa, to ona nie wyklucza życia duchowego. Ona się objawia co jakiś czas w życiu każdego duchowego człowieka. I nawet przywołam tutaj moment, kiedy Piotr zaparł się w pewnym sensie no, czegoś, co powinien już dawno mieć ugruntowane w tak, sercu, nie? takiej idei Ewangelii, która, która tak? już Bóg mu wcześniej pokazał w bardzo cudowny tak? sposób nawet. No, nie? No, no. To gdy przyszło tak, przyszedł taki moment, że stracił może czujność, może nie wiem, nie chcę go tutaj być jego adwokatem, ale okazał się w pewnym sensie, w cudzysłowie powiem, ale okazał się hipokrytą. No, nie? I to mu Paweł wytknął. To i właśnie, i co z niego wyszło? No jakaś cielesność, nie? No po prostu cielesność. Tak, bo ta nasza cielesność, cielesność niestety, my to musimy dobrze zrozumieć, że ona nam będzie towarzyszyła do końca i teraz naszym zadaniem, dlatego musimy, jeżeli tak powiem, ten krzyż nieść i z tym ciałem walczyć, właśnie duchem, nie? Rozniecając ducha, wpatrując się w Jezusa, pragnąc naśladować Jego samego, nasza cielesność będzie poddawana o wiele większej mocy Boga, nie? bo Bóg jest mocniejszy niż nasza cielesność. Ten duch jest większy. Nie? I ja wierzę też, że to jest jedyna metoda na to, żeby ta cielesność z nas odpadała w takim sensie, żeby nie dochodziła do głosu, żeby w chwilach prób nie ona się odezwała, pierwsza, ale nowy duchowy człowiek, żeby się pierwszy odezwał, bo on jest wyćwiczony w praktyce, w tym, że on stoi na mostku kapitańskim, a nie cielsko podłe, nie? No i to chciałem tak jakby, powiedzieć. <grym> Jeszcze, Paweł, chciałem powiedzieć to, co mówi się o tym, że o tego ognia, nie? Żeby to muszę powiedzieć o, tak, żeby ja rozumiem to, że to, co przychodził Paweł to, co się działo w jego życiu, może wiedział, że y, ten Mateusz coś tam po prostu może, może wycofał się, a bo nie miał na tyle wiary. On powiedział, żeby trzymać tej wiary, to co on przeszedł, żeby to rozmiecić, żeby to nie zatracić. I wiadomo, że Paweł to był człowiekiem, który naprawdę był błogosławiony dla wszystkich tam wierzących. Piot, dla mnie też był później, to był naprawdę Bożym mężem. Bo kiedy czytałem, nie czytałem to, ale zauważyłem, co Bóg czynił przez niego, kiedy On się stał mu takim duchowym człowiekiem. Ja byłem w szoku, i przeczytałem, że cień Jego uzdrawiał ludzi. cień uzdrawiał ludzi. Paweł, chustę i ludzie byli zdrowieni. To było to, że oni umierali dla siebie i ja wierzę, że oni zapłacili cenę aby być naprawdę apostołami czy nawet uczniami Jezusa Chrystusa. Ja sobie zadaję, co to znaczy uczeń Jezusa Chrystusa. Kto to jest? To, to jest ten człowiek, który pełni to, co Jezus powiedział. I to on ja, to musi. Człowiek powinien być tym uczniom. jak. Jak wtedy byli, bo oni mieli wszystko w sobie, wszystko mieli, umieli przejść różne rzeczy i nigdy się nie wycofali. Są pewne rzeczy, które my, na przykład w moim życiu też jest, ale wiem, że Jezus w każdej chwili może mi pomóc, kiedy przychodzę do Niego i mówię, Panie, jestem słaby, Ty możesz mnie zmotować. Człowiek, kiedy jest napełniony, Bóg nie może wlać swojego ducha, swojej mocy. Musi to być konkretnie pusty, aby nalał Duch Święty swoją moc w Jego życiu. Ja, ja tak pragnę, żeby w moim życiu codziennie Duch Święty przekonywał mnie o moim grzechu, żeby mógł pokutować, przychodzić do Niego i dziękować za Jego łaskę, że w każdej chwili mogę przyjść do Niego i nie zaprzeć się, być stały za wszystko Mu dziękować. Czy Panny czy nie, to jest... Jego w rękach jestem, prawda? I to, co ja mam dobre, to, co jest w Chrystusie, mam to po prostu jakby ogień, żeby to szło, szło dalej, żeby nigdy nie ustawał, żeby oni to przodu. Ja tak myślę, że Paweł był naprawdę człowiekiem wiary, mocy i on nie tylko powiedział, ale powiedział tak, że nie tylko słowa, ale ich mocy chodzi. I On po prostu zachęca swoich uczni, żeby chodzili tak, jak On chodzi. Hmm. I ten ogień szedł dalej, To Bez Ducha Świętego nic nie możemy uczynić. Ten tak ludzi, nie wspaniały, cudowni, który doprowadza nas do tego wszystkiego. Jednocześnie widzimy te wszystkie napomnienia, wezwania tak. i przykłady Bożych ludzi, którzy też... Mieli swoje potknięcia. I tak jak mówimy, nie po to, to, to jest napisane, żebyśmy teraz się usprawiedliwiali, nie. czy żebyśmy to traktowali jako pewną normę. Jednocześnie ja się cieszę z tego, że mamy te świadectwa też o ich potknięciach, tak. bo one nam dodają nadziei, kiedy my się potykamy, tak. Tak. kiedy my dostrzegamy w sobie te. Tak. No, problematyczne pragnienia, czy, czy właśnie jakieś sytuacje, w których zawiedziemy, bo widzimy, że Pan z nich nie zrezygnował i nadal się nimi posługiwał, nadal ich używał. Czasami, tak jak w przypadku Pawła i Barnaby, i drogi się rozeszły, nie byli w stanie dojść do jakiegoś porozumienia. Ale to nie oznacza, że Bóg dalej ich nie prowadził, nie używał, nie działał w ich sercach. Więc nawet później w tym upadku Piotra czytamy też, że Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę i inni bracia, którzy tam byli. No co nam pokazuje, że to zagrożenie jest. Nawet wśród ludzi pełnych Ducha Świętego, cudownie używanych tak. przez Boga, więc to też powinno nam dawać takie poczucie bracia i siostry no, takiego miłosierdzia wobec siebie też, nie? że nie, bo, bo tak łatwo jest od innych oczekiwać doskonałości. Swoje oczywiście niedoskonałości nam łatwiej tolerować. Natomiast u innych już dużo trudniej. Szczególnie, jeśli tak na nich patrzymy jako na takich no, duchowych właśnie, dojrzałych. Nie? Kiedy oni się potkną, to łatwo jest za kamienie i od, odżegnywać od wiary. Kiedy to są ludzie, tak jak i my. Wszyscy tak. jesteśmy nadal w procesie uświęcenia. I jeszcze nie osiągnęliśmy. Jeszcze wciąż mamy rzeczy do przemiany w naszym życiu. Więc tutaj też myślę, jest ogromna potrzeba, tak jak Paweł Tymoteusza widzimy, zachęca w tym liście. Nie wyrzuca mu. Być może nawet miał coś, ale nie wyrzuca tutaj niczego mu. Tylko Widać słowami zachęty, wskazuje na pozytywne przykłady i negatywne też tych właśnie, którzy się niewłaściwie zachowali, jednocześnie wzywając go do tego, żeby podejmował ten trud naśladowania Chrystusa, cierpienia dla Niego i mamy całą listę tutaj naprawdę bardzo konkretnych wskazówek, co to znaczy w wielkiej mierze jak czytam te listy do Tymoteusza to widzę jak Paweł kładzie ogromny nacisk na y, trwanie w Słowie mm -hmm. wielokrotnie w tych listach Paweł go wzywa do tego, żeby pilnował czytania no ten trzynasty werset w tym pierwszym uliczaniu żeby nauczał wiernie Słowa, żeby dobrze wykładał to Słowo, żeby karcił, gromił, napominał żeby w czas dogodny i niedogodny pilnował nauki, pilnował tej prawdy Bożej, znajdywał ludzi godnych zaufania, którym przekaże to, co otrzymał. Więc to są też Teże... Żeby żył tym słowem przede wszystkim. No tak. Oczywiście. No. No, wiadomo, to nie chodzi o to, że ma być nie, wykładowcą nie. tylko, ale ma być i no, Nie, życiem, nie, to by, by mówić, nie, mówić, że jego życie, słowem, wiesz. Tak? Tak? Trzynasty mówi, to jest trzymaj ważne". się wzoru zdrowych słów. Tak. Nie? Które usłyszałeś. Tak. Usłyszałeś słowo, fajnie. Mhm. Teraz mhm. trzymaj się wzoru tych słów. Nie? I to jest na, dla nas na całe życie też. Mhm. Biblia generalnie mówi, że jest to w pewnym sensie zabezpieczeniem przed zboczeniem, skręceniem z tej drogi. Trzymanie się słów Bożych, nie? słowa hmm. Pana. I patrzenie na Boga, nie na człowieka, nie? bo te takie sytuacje, że tak potępiamy, tych, taką łatwość nam jakby tym starym człowieku przychodzi, żeby oceniać, potępiać, a szczególnie tych duchowych, nie, że taki on, to też wynika z tego, że no, patrzymy na człowieka, nie? Mhm. Musimy na Boga patrzeć, bo nawet ten najcenniejszy brat jakby raz w tej sytuacji się dobrze zachowa, potem sto razy się dobrze zachowa, ale 105, pierwszy raz może upaść. Mhm. I, I musi być ta trzeźwość w duchu Musi, musi być. Musi być trzeźwo, jakby widzieć jakby trzymać się Słowa Bożego. Hmm. I wtedy to rozważać, nie co, co to jest, żeby... Bo to potem przychodzą zagrożenia, że przyjmujemy w ciemno to, co mówią inni, nie okay. bo on sto razy, ale on się to pierwszy... Ja nie raz Paweł, pamiętam, okay. wiele lat zachęca, zachęcałeś, nie? żeby w Słowie sprawdzać. nie Nawet to, co a, mówię, a, sprawdź, tak, żeby... żeby... I, no. i, I mówmy o tym, nie? bo to, są, to jest jedyny gwarant. jakby Słowo jest fundamentem, no. a nie to, co jakiś człowiek wykłada. Tak. Bo to jednak jest człowiek. Nie? No. i To jest bardzo ważne, myślę. I... Nawet jeśli dobrze wykłada, tak. to jeśli nie przyjmiemy tego od Boga, ale od Niego, mhm. to, to, też... to korzyść no. z tego będzie bardzo niewielka. Więc musimy być świadomi, że i tak każdy z nas, jeśli ma przyjąć coś trwałego, coś, co przyniesie owoc, to tylko od Boga musimy to przyjąć. Człowiek jest tylko narzędziem, którym Bóg się może posłużyć, ale jeśli spolegamy na człowieku albo sądzimy, że ten człowiek nam coś da, no to jesteśmy skazani na jakieś marności ludzkie. Na ludzką moc. Tak, więc tutaj to jest niezwykle ważne. Byśmy właśnie z modlitwą słuchali, rozważali Słowo, patrząc cały czas na Boga, który nam udziela tego życia i tej mądrości, i światła, i tego, no, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Nie, człowiek. No, żeby pójść tą drogą, to też to, to, co dzisiaj tu było wspomniane o Piotrze i jego pokucie. Nie? Mhm. Ta pokuta polega na, polegała na tym, że on musiał się odwrócić od miłości swojego jakby życia, nie? No bo on upadł w tym, że się nie chciał przyznać do Jezusa, bo to się wiązałoby z jakimiś konsekwencjami, a Pan Jezus mówił w razie, że kto miłuje życie swoje. Nie, no to straci, a jak straci to zyska I, i to jest taka pokuta, taka przemiana, która musi każdemu towarzyszyć w pewnym jakby momencie no to trzeba dojść do tej ściany gdzie no jest po prostu już nie no chcę umiłować tą drogę pańską nie? I wtedy to wszystko nabiera jakiegoś wiadomo nie ma jeszcze najpierw teraz się okazuje, że no właśnie już mocy do tego brakuje, nie? czy nie ma, ale te drzwi są wtedy jakby otwarte, nie? Tak myślę, żeby wejść na tą drogę, nie? I czerpać z niej wtedy. Hmm. co, wracamy do dziejów? Czy jeszcze coś tutaj ktoś chce dodać? Tutaj w w 14 rozdziale mamy przykład w pewien sposób tego, o czym mówimy. Tych cierpień, które ich spotkały, tej postawy, jaką oni zachowali, w obliczu pokus i cierpień, które na nich przyszły. Może otwórzmy 14 rozdział. Ostatnio rozważaliśmy 13 rozdział, gdzie Paweł i Barnaba posłani przez Ducha Świętego, dotarli do Antiochii Pizdyjskiej i tam głosili Żydom w synagodze i wielu z nich było bardzo zainteresowanych. Także prosili ich, żeby więcej im mówili o tej dobrej nowinie. Paweł głosił im oczywiście Chrystusa, z Zmartwychwstanie, te rzeczy, które są sednem Ewangelii, opamiętanie i widzimy, że po tych... No, po, tych, po tym pierwszym spotkaniu z, z Żydami w synagodze w następny szabat całe miasto się zgromadziło, żeby słuchać słowa. Czyli się rozeszła wieść o tej niezwykłej nowinie. Natomiast Żydzi napełnieni zazdrością i sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł, bliźnili no, przeciw temu, co mówił. Podburzyli później dostojne kobiety, znaczących obywateli miasta i wzbudzili prześladowanie mm. przeciwko Pawłowi i Barnabi i wyrzucili ich yy, ze swoich granic, więc oni strząsnęli proch ze swoich nóg i poszli do ikonii, do kolejnego miasta. Natomiast czytamy, że uczniowie byli pełni radości i pełni Ducha Świętego, czyli z jednej strony, można powiedzieć, zostali przegonieni, ale nie bez śladu. Zostawili po sobie owoc uczniów pełnych Ducha Świętego i pełnych radości. Ty ci, którzy uwierzyli, ci, którzy przyjęli tą Ewangelię. I czytamy tutaj w XIV rozdziale, że w Ikonium stało się tak samo, czyli to samo, co wcześniej ich spotkało w tej właśnie Antiochii bizydyjskiej. Tutaj w Ikonium stało się tak samo. Weszli do synagogi Żydowskiej i przemawiali tak, że uwierzyła wielka rzesza Żydów i Greków. Wielu ludzi, zobaczcie, Żydów i Greków. Jednak ci Żydzi, którzy nie okazali posłuszeństwa w domyśle Ewangelii, tak? słogom Pawła, które Paweł głosił i jego towarzysze, podróżyli i źle usposobili duszę Pogan przeciwko braciom. Przebywali tam więc przez dłuższy czas Śmiało mówiąc dzięki Panu, czyli zobaczcie, były przeciwności, były znowu jakieś konflikty, ale oni się tym w ogóle nie zniechęcili, nie uciekli, tylko przebywali tam długi czas, mówiąc śmiało dzięki Panu, który poświadczał słowo swojej łaski i sprawiał, że przez ich ręce działy się znaki, i cuda. Więc tutaj widzimy kontynuację najpierw posługi Pana Jezusa, potem posługi jedenastu. I tutaj widzimy, że te same cudowne rzeczy, które były w ich posłudze, dzieją się też w posłudze Pawła i jego towarzyszy. Więc tutaj mamy ciągłość Ewangelii wśród Żydów i teraz wśród Poga. Tutaj. Ewangelia idzie dalej do pogańskich już miast, chociaż wielu Żydów, tutaj też czytamy wiersze. Jednak ludność miasta została rozdarta. Jedni wprawdzie byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Gdy więc nastał tumult poganie i Żydzi ze swoimi przełożonymi, chcieli ich znieważyć i zobaczcie ukamienować. A więc do, do tego stopnia ich nienawidzili, że chcieli ich pozbawić życia. Więc tutaj naprawdę to jest nie lada opozycja. My tu sami tak dzisiaj to czytamy i tak się nawet nie zastanowimy, nie zatrzymamy, że tutaj jest nienawiść do punktu zabicia ich kamieniami. To jest straszna śmierć w ogóle, ukamienowanie. Więc tutaj oni są tak pełni nienawiści, tak pełni wrogości. Takie to poselstwo wywołuje, zobaczcie, mm. emocje i to y, poganie i Żydzi ze swoimi przełożonymi. Więc Widzimy, że już nie tylko Żydzi, generalnie wcześniej cały czas to I byli Żydzi. Żydzi. I I tutaj też wiecie. poganie się przyłączają do, tego, y, do, tej, no, do tej wrogości i chcieli ich zabić. Więc oni, uświadomi tego, uciekli. Uszli do miast Likaonii. To, to jest zgodne z tym, co Pan Jezus powiedział. Mówi, jak będą Was prześladować w jednym mieście, to nie dajcie się zabić, tylko, mówi, uciekajcie do innego miasta. Więc tutaj nie ma tchórzostwa. To nie jest to, że oni stworzyli. I, i, i, I zostawili to, do czego Bóg ich powołał, uciekli. Nie, oni byli posłuszni nauce Pana Jezusa, I mówił, że jak będą Was prześladować, to strząśnijcie pro i idźcie do innego miasta, uciekajcie w innych miejscach, mówił. Więc oni uciekli do listry, do Derwe oraz okolicy. I tam znowu, zobaczcie, głosili Ewangelię. I był w, w, w listrze pewien człowiek o bezwładnych nogach który siedział, bo był chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. Czyli urodził już z takim stanem właśnie bezwładu nóg. I on, słuchając przemawiającego Pawła, który patrząc uważnie na niego i widząc, że ma wiarę, by zostać uzdrowiony, powiedział, potężnym głosem. Stań prosto na swoje nogi. A on poderwał się i zaczął chodzić. Tutaj może się zatrzymajmy przy tym cudownym uzdrowieniu. Jestem. Wielu ludzi no, chciałoby takich rzeczy oglądać, doświadczać i dzisiaj mamy takich uzdrawiaczy, którzy tak jak Paweł odważnie mówią, tyle że niekoniecznie z takim rezultatem. Nie? I później jest dylemat z czego to wynika. No, tutaj Paweł, widzimy, patrzył uważnie na tego człowieka. To jest ciekawe, jak Jan i Piotr szli do świątyni, to też uważnie patrzyli na tego żebraka, który tam prosił I ich o jakąś jałmużnę, Coś zobaczyli, gdzieś coś Duch Święty im objawił, gdzieś w tym ich przyglądaniu się człowiekowi było też jakieś ewidentne Boże objawienie. Bożego zamysłu uzdrowienia, bo nie sądzę, że tutaj to wynikało z jakiegoś takiego domniemania, że ten człowiek no, ma jakąś wiarę, która ma w sobie jakąś moc, tylko właśnie widząc, że ma wiarę, by być uzdrowionym, ja rozumiem, że on wierzył w Jezusa, którego Paweł zwiastował, mówiąc też być może o jego cudach, być może opowiadając właśnie o tych wielkich przejawach Bożej mocy, w Jego posłudze i ten człowiek najwyraźniej w jakiś sposób, Paweł to zobaczył. nie, jak można zobaczyć, taką wiarę, patrząc na człowieka, który słucha. Po może. Nie, no jest pewna różnica. Jak teraz sami głoszę kazania, to widzę różnicę między tymi, którzy w ogóle widać, nie są zainteresowani i gdzieś tam myślami są gdzie indziej, to widać na twarzach, a tych, którzy z takim z zaangażowaniem i, i, i, i jakimś takim przejęciem słuchają. Więc pewne rzeczy można dostrzec bez jakiegoś szczególnego objawienia. Natomiast no, myślę, że tutaj jednak było coś więcej. Było tutaj właśnie jakieś objawienie duchowe. W innych miejscach do tej pory czytaliśmy w takich sytuacjach, że pełen Ducha Świętego powiedział to, czy tamto, czy Piotr, czy inni. Tam bardzo często pojawiał się ten dodatek pełen Ducha Świętego. Tutaj tego nie mamy, ale nie możemy, że tak powiem, uznać, że to było bez działania Ducha Świętego. Więc to, że nie wszędzie to jest powiedziane w każdym jednym wierszu, to znaczy, że tam to było, a tutaj tego nie było. Skoro jest taki rezultat, to jest to rezultat działania Boga. I o czym dalej Paweł mówi? Wyjaśnia to, tłumacząc, że to nie jest Jego własna pobożność, to nie jest jakaś Jego boskość, jak tam Mu przypisywali, tylko, że to się wydarzyło dzięki imieniu Jezusa Chrystusa. Więc to też jest istotne. Później dalej, za chwilę mamy to reakcję tych ludzi i wyjaśnienie, jakie oni im składają. Jeśli mogę wtrącić, tak, tylko werset tam. trzeci mówi, że przebywali tam więc przez dłuższy czas, Śmiało mówiąc dzięki Panu, mm -hmm. który poświadczał słowo swojej łaski tak. i sprawiał, że przez ich ręce działy się znaki i cuda. Mm -hmm. I ta, ten opis taki tak. syntetyczny pojawia się jeszcze we wcześniejszych fragmentach dziełów, mm -hmm. gdzie wyraźnie daje nam to do myślenia, że te znaki i cuda, które Pan sprawiał, mm -hmm. poświadczał tym swoje słowo. Tak. Nie? I, I to, co oni głosili, było poświadczane przez znaki, ale tam zawsze, znaczy nie wiem, czy zawsze, ale w większości wypadków chyba jest wyraźnie napisane, że to Pan czynił te tak. rzeczy. Bo chciał. Przez ręce no, swoich narzędzi, swoich sług. Nie? Tak. I to, co, na co Paweł zwróciłeś uwagę, że później Paweł mówi, że to nie naszą pobożnością, to tak. też jeszcze w innym miejscu też pada to, że czemu tak. się tak dziwi, że myśmy to naszą, naszą. mocą Uczynili. My dzisiaj mamy tendencję właśnie, żeby jakby trochę o tym zapomnieć tak. i zobaczyć apostołów takimi oczami naszych pragnień, że my też chcemy być jak oni, to wtedy będziemy takie rzeczy czynili. Tak. Tu bym chciał znowu wrócić jeszcze do tego fragmentu, gdzie cień Piotra. Cień Piotra tam nie jest napisane, że kogokolwiek uzdrowił tam jest napisane, że ludzie przynosili chorych, aby chociaż jego cień na niego spadł, a później jest powiedziane o tym, że Bóg uzdrawiał, tak. że wszyscy byli uzdrawiani przez Boga. To są takie niuanse, ale nie możemy zapomnieć. Są ważne nie? rzeczy, bo jest też tendencja dzisiaj, żeby umniejszać w ogóle mocy Kościoła Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj, nie? Mhm. mówiąc właśnie, że a wtedy się działo, a teraz właśnie. się nie dzieje, to jest po prostu niezrozumienie ja. pewnych rzeczy, nie? że Bóg tak chciał i gdyby dzisiaj tak samo chciał, żeby cień jakiegoś człowieka, kogoś nie, to by tak po prostu było i tyle. A że tego nie ma, to znaczy, że... no. Czekajmy na to cokolwiek, nie? No Mówimy właśnie, się, ale to nie... Tendencja no jest taka, że... to na pewno nie wiemy, się zdarzają. To na pewno się zdrawia, dalej hmm? Znaczy tendencja Absolutnie. jest taka, że skoro wtedy to się działo, no to dzisiaj też się powinno dziać. Tak. Jeżeli będziemy mieli taką samą wiarę, tak. jeśli będziemy mieli taką samą pobożność, Boż. jeśli będziemy tak samo, jak oni gorliwi, to tak. też się to będzie działo. Pytanie, tak. czy rzeczywiście no. jest taka gwarancja? Czy Bóg w każdym czasie przez pobożnych, gorliwych ludzi czynił takie same rzeczy. I wiemy, że nie. nie, nie. wiemy że tak nie jest Jeszcze się często podnosi ten argument, że przecież Bóg jest wczoraj, i dziś i taki sam. Że, yes. nie? Yes. Bo jest. Ale czy to znaczy, że jest zobowiązany do tego, żeby zachowywać się identycznie w kolejnej nie. sytuacji? No, tak, no. no nie jest. No. Dlatego były okresy w Biblii opisane, nie? gdzie cuda się nie działy uh -huh. i były takie, gdzie cuda się działy. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj celem tego, jakkolwiek, pewnie to się mieściło w Bożej litości nad tym człowiekiem, którego uzdrowił, mm -hmm. ale celem było mimo wszystko, tak jest to napisane, poświadczenie słów łaski. Mm -hmm. Pan Jezus też to fajnie kiedyś powiedział faryzeuszom, co jest prościej powiedzieć, odpuszczone wstanie. są w tobie grzechy, czy wstań i chodź, ale żebyś wiedział, że mam moc odpuścić grzech, co jest mm -hmm. absolutnie nadrzędnym celem Boga w pojednaniu ze sobą. Nie? To jeszcze wam pokażę, że powiem w stanie chodzi, on w stanie będzie chodził. I tu fajnie dzieje apostolskie na to zwracają uwagę, że, że gdy apostołowie nieśli słowa łaski do ludzi, to Bóg to potwierdzał znakami cudami. I to jest taki komplet piękny. Nie? Czyli nie tyle uwiarygadniał apostołów jako pobożnych ludzi, co hmm. pewnie też jest prawdą, nie by no być hmm. ale on uwierygarnił słowa swojej łaski przez swoje sługi i nie? swoją moc. No to jest, to no to jest, to jest możliwe, że nie wszędzie tam. tak czynił. To też nie jest, widzi. że w każdym mieście dokładnie nie. tak samo czynił. Były no no. miasta, w których tak czynił, były inne miasta, w którym tego nie czynił i byli wypędzani, czy Paweł na przykład został wtrącony do więzienia. Piotra wyprowadził cudownie z więzienia, posłał swojego anioła. W Filipii zatrzęsły się fundamenty więzienia i więzy wszystkich spadły. Ale kiedy Paweł został później już w Jerozolimie, w za, za, za kuty, to już Bóg nie uczynił takiego cudu. No nie dlatego, że Paweł miał mniejszą wiarę, czy był mniej pobożny, czy ktoś się, się, ktoś się o niego mniej modlił. Więc tutaj naszą tendencją jest wybieranie tych właśnie cudownych wydarzeń i chęć doświadczania tych cudownych rzeczy na co dzień najlepiej. I jak tego nie ma, no to do szukiwania się winnych, tak? Najlepiej zacząć od siebie, siebie obwiniać. I z jednej strony ja myślę, że czytając te rzeczy, winniśmy być pobudzani do tego, żeby ufać wszechmogącemu Bogu i oczekiwać Jego wszechmogącego działania, jakkolwiek zechce działać. Z drugiej strony niebezpieczeństwem jest to, że to my zaczynamy no, domagać się w jakiś sposób, czy oczekiwać taki, w taki niewłaściwy sposób tego, żeby Bóg zrobił to czy tamto w takiej czy w innej sytuacji. Tutaj widzimy ewidentnie właśnie tą suwerenność Boga, że to Pan poświadczał słowo swojej łaski i sprawiał. Czyli tutaj ewidentnie widzimy Jego suwerenne... Jo. I cel wiary. zbawienie dusz. Tak jest. Nie? Bo... I czasami to się odbywało właśnie w pośród takich rzeczy. W innym przypadku, tak jak Paweł stoi na rypadu tam przemawia, nie dzieją się żadne cuda. W serca kilku ludzi jest, są poruszone. Dochodzi do jakiejś tam dyskusji, do jakiejś hmm. wymiany zdań na tym się kończy. Tam nie, nie, akurat nie w tym miejscu nie ma przejawów takiej nadprzyrodzonej mocy. Więc tutaj myślę też, że my, oczekując tego Bożego działania, no musimy się wystrzegać takiego usilnego domagania się od Boga, czy oczekiwania takiego, czy innego działania. Raczej jesteśmy wzywani do zaufania Bogu, do modlitwy o wszystko, we wszystkim, mhm ale powierzenia tego w Boże ręce, ufając, że Duch Święty będzie działał tak, jak uzna tak, stosowne. I tutaj jest to trudne. To też jest wyzwanie wiary dla nas, żeby no, nie rozczarowywać się, w cudzysłowie, kiedy no, nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, czy tak, jak czytamy, że tu czy tam się wydarzyło, albo słyszymy. Co gorsza, no niestety jest masa... Podróby, oszustw, różnego rodzaju takich no, naprawdę tragicznych przejawów, fałszywych cudów, fałszywych przejawów mocy. I tego naprawdę jest mnóstwo. W internecie jest cała masa kłamstw wśród tak zwanych chrześcijan, pastorów i innych, którzy czynią cuda, ale to nie są prawdziwe cuda. Potem wychodzą czasami historie o tych ludziach. Ostatnio oglądałem taki reportaż o takim znanym afrykańskim cudzysłowie proroku, który tam cuda na kiju robił, demony wypędzał i takie spektakularne tam się rzeczy działy, a gościu po prostu się okazał wielkim oszustem i, i, i złodziejem, i jeszcze wykorzystywało dziewczyny. Nie? Także po prostu wyszły takie straszne historie. A te rzeczy działy, które mówisz, że były jakieś... He he he, no Co właśnie, to nie tam, była, tam była cała ekipa, miał cały sztab ludzi, którzy, wiecie, produkowali w cudzysłowie cuda. O, wszystko było wszystko filmowane od lat, miał przemyślany plan działania, bystry chłop. Natomiast no, wielki oszust i ludzie na całym świecie, w Polsce jego są nagrania, w różnych krajach są no, jego próżna, o, Jak się nazywa, żeby to Joshua Kibi Joshua. Joshua. Kibi Ki, ki tb. Tebe Joshua i prorok apóstol Tivi Joshua to tylko ten? jeden z przykładów takich tak, rzeczy tak, jest więcej, tego jest po prostu mnóstwo i my niestety naiwni ludzie z daleka się słysząc od segulów, po prostu naiwnie wierzymy, nie? że tu czy tam dzieją się niezwykłe cuda, no, masa z tych rzeczy jest po prostu oszustwem. Jest to swingowane przedstawienia, tak. podstawieni ludzie i tak dalej, i tak dalej. A czasami są jakieś chwilowe emocje, ludzie wiecie, w emocjach się zachowują w różny tak. sposób, mówią różne rzeczy, ludzie potrafią manipulować tłumami, więc wywołują pewne reakcje. Więc musimy być świadomi, że nie wszystko, co dzisiaj słyszymy, że tu czy tam takie cuda się dzieją, mm, to, to, to że zawsze się dzieje. Nie mówię, że się nigdzie nie dzieją. Tego nie chcę powiedzieć. Ale póki nie mamy twardych dowodów i wiarygodnych świadków, to nie bądźmy naiwni. Nie wierzmy we wszystko, co pokazują w internecie i, i, i twierdzą, że to są cuda i znaki, które po prostu często są sfingowane i, i, i są wielkim oszustem. No. Taka kobieta była, też znana sprawa przed niedawna, taka, miała taką wykrzywioną rękę. I tam za każdym razem ją różny pastor uzdrawiał w różnym mieście, nie? Potem ktoś to po prostu zobaczył i zebrali te wszystkie filmy, nagrania, gdzie wiecie, tu ją uzdrowili, tam ją uzdrowili, tu... A ona za każdym razem do innego jechała i kasę brała za to, że tutaj ją uzdrowią. Więc no takie rzeczy się dzieją, no niestety. I pewnie ludzie są gotowi wykorzystać tego typu sytuacje, żeby rzekome cuda sprzedawać. I siebie oczywiście promować, i swoją moc, i swoją wiarę. Więc przykro to mówić, ale niestety dzisiaj w dobie właśnie tego. A dzisiaj, jak już mamy sztuczną inteligencję, która może stworzyć niemal każdy obraz, którego nie ma, to już w ogóle będziemy zalani cudami i znakami, które się dzieją tu i tam, to po prostu jest banalnie dzisiaj proste. Tylko obsługiwać komputer i możesz uzdrawiać, z martwych, chodzić po wodzie, wszystko Co po prostu jest iluzją, co jest tylko iluzją. Jeśli mamy, to jeszcze chciałbym na jedną rzecz bo ja podejrzewam, że mówić. Ale tak, tylko bierze, przy okazji jakby tego rzez. właśnie naszego dzisiaj pazernego pragnienia tych rzeczy. Znaczy pazernego pragnienia ciała, nie? Bo ciała. to są cielesne Ta, tam rzeczy i tu ciało jest ożywiane. Tak. Gdy my zdamy sobie sprawę, co w tym wersecie, w tym Bóg do nas mówi, że On poświadcza słowa swojej łaski szuła, znaczy, Ja tak myślę. Dochodząc do, do, do doniosłości takich słów, to zaczynam rozumieć, że naprawdę celem tych wszystkich spraw i efektem było to, że w ludziach konkretnych, czy tam mniej konkretnych, czasami możemy sobie wyobrazić, że to są konkretni ludzie, czasami jakieś grupy rodziła się wiara i się nawracali ludzie. Więc jak dzisiaj patrzymy na y, usługę Kościoła, y, to teraz z, zadaję pytanie, czy my szukamy teraz tych wszystkich sensacji właśnie uzdrowieńczo cudownych, czy szukamy tych efektów, w których ludzie pokutując oddają życie Bogu. To są prawdziwe cuda. I teraz chcę Wam coś przeczytać. Dzieje apostolskie 17... Y,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 Werset czwarty, kochani. I niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Jest Pawła się, i Sylasa, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Da, tutaj przerwę, dalej nie kobiet. będę czytał, bo to wiadomo, co tam jeszcze mogło być. Natomiast... Ma ten efekt, o który Bogu chodzi, Dokładnie. Bóg poświadczył słowa swojej łaski, ale przez co? Przez to, że na podstawie pism wyniesiona została prawda o Chrystusie. I wiecie, kochani, dzisiaj jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, jak czytamy takie fragmenty z tego rozdziału, na którym dzisiaj się skupiamy, że naprawdę, jak Bóg ma poświadczyć słowa swojej łaski i doprowadzić ludzi do wiary, to te rzeczy się dzieją i, i, i i dzisiaj, jak ktoś staje przede mną i mówi tak, Paweł, jak Bóg nie poświadczy swoich słów jakimś cudem, to to są tylko zwykłe tam gadanie, nie? Co to za uboga posługa Kościoła? To jeszcze jeden, jeszcze jeden fragment chcę sobie przypomnieć i, i Wam też. Że Pan Jezus opowiedział kiedyś historię człowieka, który mówił, Poślij kogoś, bo tam mój brat, tam zow, żeby, żeby mu zaświadczył. I co mu Bóg powiedział? rzesza nie? nie słuchają, nie? to choćby ktoś tutaj. nie wiem jaki cud tu się wydarzy. No to teraz znowu zadaję pytanie, czy rzeczywiście tu tak naprawdę chodzi o te cuda, że tylko one mogą poświadczyć Bożą łaskę? Bóg tak działał i działa dzisiaj, że, że czasami przez cudowny sposób poświadczy. Cudem jest, że kilku na aeropagu poszło za Pawłem. nie? Oni go, bo... Ale Bóg też jest... poświadcza. I tutaj naprawdę, wiecie, ja się chcę tego złapać i chcę wam to, sorry, że tak znowu z jakimś uporem nie? i powtarzam jak bumeraj. Ale to, co Paweł tu pokazał, że wziął Słowo Boże i przez... Słowo Boże wywyższył Jezusa, pokazał, że jest Chrystusem, że, że jest Bogiem, wzbudził wiarę w ludziach, uzasadnił to, wykazał, jak dzisiaj ktoś wam będzie mówił, że to jest tylko, że taka posługa Kościoła to jest tylko wiecie, słucha litera, suche głoszenie, a gdzie poświadczenie duchem. Nie dajmy się, nie? Jako Kościół, nie? nie? Naprawdę. Słowo Boże jest żywe, no to jest wielki cud, dokładnie. To jest dokładnie. najważniejszy, to jest właściwie, a to wszystko było poboczne, to było dodatkowo. Dla tych takich, którzy nie wierzyli. Poświata, ale od uderzenia tak, jak my się modlimy i faktycznie Pan Bóg też to czyni, ale w głównym takim przesłaniem było zbawienie dusz. No, ja, kiedyś chciałam ja mi coś powiedzieć, bo co powiedziałaś. Wierzę, że Jezus, kiedy przyszedł, znaczy cofnę się. Wy są, yy, Jana Krzyciela. ku upamiętania, prawda, no. powiedział tak, przyjdźcie, pokutujcie. Jezus to wypełnił w inny sposób, też można powiedzieć. Przyszedł, głosił Słowo Boże i co robił? dalej. Czy tylko Słowem karmił? No mów pracę bo karmił też i rybami, nie? Nie, nie, nie. I to mów, co właśnie myśli, bo... Ja mam na myśli to, co tu powiedziałeś, że niepotrzebne, wszystko jest potrzebne. Przepraszam, ja nie, nie powiedziałem niepotrzebne. To nie... Nie, nie. Ty, ja, że tylko... Skoro się tutaj nagrywa, to przepraszam, nie powiedziałem... Oto <grym> się rozchodzi, że, że... Ja wierzę, że Jezus dał nam, dał nam coś, co... powinniśmy wsiąść od Niego, ja nie, nie mówię, że musi być cuda, jak Paweł powiedział. Nie, ale Jezus powiedział, i większe cuda będziecie czynić. Ja wierzę, że... Ja wierzę, że w dzieło, dzie, to dzieło, dzieło, to ja wierzę, że Kościół też powinni chodzić w takim namaszczeniu. Wiesz, ja, ja sobie myślę tak. Jeśli jest Kościół, kusimy Słowo Boże i teraz przyjdą ludzie, którzy po prostu są chorzy, prawda? No są chorzy, prawda? No bo to nie proszę, muszą przezeżyć wielu nie, nie, nie, nie. ale nie może może, coś może, coś może coś tak chorzy powiedzieć, wiecie. zgadza się no, no. Chorzy, ale jak. są ludzie, którzy na przykład, na przykład ja dziękowałbym Bogu żeby Bóg łaskawie mówię, w tym kościele był cud na przykład ja bym się bardzo cieszył i tak, myśleliśmy, cieszy. było to że po prostu będę przychodzi tutaj Paweł głosi no, ale no są Ma są wiarę, tak. na tyle, że może Bóg przez Niego. No to nie to właśnie tak ale to, nie. Tak nie. Tak. to właśnie no. pytanie, czy to, to tak nie. działa, że to jest zależne od poziomu naszej wiary, nie. Nie. czy jest to zależne od, od, od, od woli. teraz, i teraz, oto się, że nie to, że Panu to będzie to, tak. tylko czy jest wola Pana w hmm. tym, że się objawi Ale tym, my że... rozumiemy, że wolą Pana jest zbawienie no. grzeszników, odwrócenie się od grzechów, wyznanie Jezusa Panem no jako nadrzędna. Pan. Sprawa i cuda między nami się dzieją. Kiedy serca są zmieniane, kiedy wiesz, wiesz, no to. to, to jest wiesz. no to, ale to chcemy pierwszych to rzeczy. Ma. No. Maże, Pan Jezus nie, nie, nie mówi, nie, nie powiedział najpierw się na buntście, tylko schodził. Panie, jeśli możesz, możesz, nie chci, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić chce, bądź oczyszczony. No, dokładnie. To, to, to amen, to nikt nie, nie tak, zaprzecza tak tej, tej, tej służby. i ja wierzy, że Kościoła wszystko jest potrzebne. Ja wierzę, że potrzebne. Kościół pełnej jakby, jak, jak to można powiedzieć, Paweł, pełnej tej Ewangelii, tak? Nie możemy odrzucić rękę. Ja nie mówimy o odrzucaniu. Kościół jest pełen Ewangelii. ewangelii. Bo tutaj mówimy o tym, że wierzymy w, w te wszystkie rzeczy, o których tutaj czytamy i dałby Bóg, żebyśmy doświadczali wszystkiego, ale musimy mieć też to, to zaufanie, że Bóg, Bóg tutaj człowiek ten, nie? poświadcza swoje słowo w różnorazny sposób. I tak jak mówimy, czasami tak poświadczał tak je w takich tak. cudach, znakach, tak nie. uzdrowieniach, tak. w zmarłych. z w wypadkach. <ślańczymy ślańczymy> przejawiał tą moc w pośród cierpienia Kościoła, w pośród pogardy, hmm. y, którą ten świat okazywał. Tak, tak. I Bóg pozwalał im cierpieć dla imienia Jezusa tak. i nie objawiał się w cudowny nie. sposób. Więc jakby przyjmujemy jedno i drugie i wierzymy, że Bóg suwerennie, stosownie do Jego uznania będzie Działa. objawiał moc swego słowa w różny sposób. I tu jest niebezpieczeństwo, ja jak On chce. A, niebezpieczeństwem, niebezpieczeństwem z naszej strony jest przypisanie mocy Bożej tylko takiemu działaniu. My tego działania nie negujemy i chcielibyśmy, pewnie, żebyśmy chcieli oglądać cuda Boże pośród nas. Z drugiej strony jeśli nie oglądamy tych cudów, czy to oznacza, że Bóg nie działa? Czy to oznacza, że Bóg się nie objawia? I czy jakby właśnie w tych cudach, czy one są weryfikacją Bożej obecności i Bożej mocy, czy jednak coś innego. Bo widzimy, w innych sytuacjach Pan Jezus przestrzega tych, którzy domagali się cudów, domagali się znaków. Jezus nazywa ich pokoleniem niewiernym, cudzołożnym, tak? którzy żądają znaków i cudów. więcej. Było wielu tych, którzy widzieli znaki i cuda i nie, nie, uwierzyli, uwierzyli, nie, uwierzyli, nie, uwierzyli, nie uwierzyli. Więc jakby widzimy, że to nie jest jakby jedynym sposobem... Byli co, tacy, działać. co przebili, a Pan Jezus powiedział nigdy was tak, nie poznałem. to jest jeszcze straszniejsze. No to jeszcze było jedno takie coś, nawet jest, że Pan Jezus wielu uleczył, a nie oni nie Tak, Jezus pewnie. Tam. Nawet Tak, tak. Ma, tak więc tutaj... Uleczy, wojsk, nie, no tak. To, to, to są ważne, ważne te aspekty tak, tak. tej dwie całej sprawy. I tych dwie tylko jeden przyszedł podziękować się na nawrócił. A dziewięciu znikło i poszli sobie do, w świat dalej. I też było dziesięciu trudowatych, jeden trudowatych. To nie nie znaczy wszyscy byli uzdrowieni, jeden to, przyszedł, oddał Bogu chwałę. Tak. Tak. Są, wiecie, takie fragmenty, gdzie jest wyraźnie napisane, że Jezus zdjęty litością uzdrowił. Tak, tak. Rozważamy takie, wiecie, w pełni podziwu. Patrzymy na to, bo to jest nasz Pan. Ale są takie fragmenty, jak dzisiaj, które mówią też nam wyraźnie, też z ducha, że Bóg poczynił, żeby uwiarygodnić swoje słowo. Czyli to już nie zdjęty litością nad chorobą, chociaż pewnie... Też, bo on zawsze jest nitościwy. Nigdy nie przestaje być. Ale nam, po to nam mówi o tym jakby, u, uwiarygodnianiu słowa, żebyśmy zrozumieli, co tam się działo, co to były za czasy i dlaczego tak się działo, z jakiego powodu. Już nie tylko chodziło o liczby. że tak było konie. zapowiedziane. Jakby proroctwa się chodziło. Chodziło o, o, o to, żeby Ewangelia została uwiarygodniona e, przez samego Boga tak, tak, nie? rękami apostołów. I to jest piękne. Dzisiaj o. dlatego możemy wiedzieć, że nasz Kościół został zbudowany na, na, na Jezusie. Później na tym fundamencie założonym przez apostołów i, i proroków. No to, to, są, to się wszystko działo Wielbierzę, w faktach historycznych. Wierzysz że wszystkim się objawił. Nawet no u Faraona. No to u Faraonu nawet, ale absolutnie. A wtedy, kiedy y, może y, rozdzielił, prawda, i no tam, Bóg pokazał, tak. że jest mocą To on wszystko czyni I, no. i to jest piękne Kiedy widzimy, że Bóg to ludzi, A wiecie, a jak taki staruszek jeden Wziął na ręce malutkiego Jezusa I powiedział Moje oczy Zbawienia Twoje nawienie". I wiecie, jak, co tam się wydarzyło nie? No, no, no To jest piękne że Bóg uwiergania Tak jest i przenosi, jakby ludziom otwiera Są oczy wiary w nie różny sposób, nie? jednemu przez cuda, drugiemu przez jakieś inne, powiedzmy, zachwyt nad słowem, trzeciemu przez wypełnienie obietnicy. No, różnorako, nie? ale czytamy dalej tutaj tą historię, to widzimy, że ten cud uzdrowienia tak naprawdę nie zakończył się jakimś wielkim duchowym przebudzeniem i nawróceniem. Wręcz przeciwnie, zakończył się ukamienowaniem Pawła. Więc dobrze jest, żebyśmy zobaczyli, że cuda również miały różne efekty. Kiedy Pan Jezus wzbudził z martwych Łazarza, wielu wierzyło, Inni natomiast powiedzieli, że zabijemy Łazarza no, i zabijemy Jezusa. Więc czasami jesteśmy właśnie tacy, bardzo wąsko myślimy o tych rzeczach i wyobrażamy sobie, że jakby tutaj ktoś był uzdrowiony i wydarzyłby się cud, to nie wiadomo, jakie byłyby owoce pozytywne tego. Owoce mogłyby być różne. Kościół mógłby się nawet rozpaść przez taki cud. Bo gdyby to zaczęło walić, wiecie, pół miasta, po cuda tak naprawdę, a nie po Chrystusa, bo często tak to też bywa w dzisiejszych czasach, że ludzie lecą tu czy tam na stadiony i inne miejsca, bo chcą cudów, bo chcą uzdrowień, bo mają problemy i chcą rozwiązania tych problemów. Nie chcą Chrystusa. I czasami ludzie pod wpływem tych emocji, tych różnych pragnień no, produkują różne rzeczy. Zaczynają się spory, kłótnie, różne rzeczy się dzieją. Także tutaj musimy być ostrożni z takimi wyobrażeniami, co by było, gdyby. Jeśli Bóg uznałby, że to jest słuszne, tak jak w tym przypadku uznał, to nawet jeśli to się kończy ukamienowaniem apostołów, to miało to swój dobry cel, tak? bo Paweł został wskrzeszony z martwych i służy dalej w mocy. Natomiast rezultat jest dziwny. Zobaczcie, tłum, widząc to, co uczynił Paweł, zamiast oddać chwałę Chrystusowi, którego Paweł głosił, oni co? podnieśli swój głos i po powiedzieli bogowie stali się podobni ludziom i zstąpili do nas, czyli oni sobie przypomnieli historie swoje, w których oni opowiadali tam w tych regionach takie właśnie historie o bogach, którzy przychodzili do ludzi i tam właśnie robili na nich różne niezwykłe rzeczy i nazwali Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on najwięcej mówił, o <grym> A Hermes był właśnie takim zwiastunem, mówcą. I kapłan Zeusa ze świątyni będącej przed ich miastem przyprowadził do bram woły z wieńcami i chciał wraz z ludem złożyć im ofiarę. Słysząc to apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli swoje szaty i wpadli w tłum krzycząc i wołając – Ludzie, co wy czynicie? Dlaczego to czynicie? I my jesteśmy ludźmi poddanymi tym samym doznaniom, co wy, głoszącymi wam dobrą nowinę, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, który w minionych pokoleniach dopuścił wszystkim poganom chodzić swoimi drogami, jednakże w żadnym razie nie przestawał dawać Osobie świadectwa, czyniąc dobro, dając, dając nam z nieba deszcze i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością nasze serca. A to mówiąc, z trudem uspokajali tłumy, aby im nie złożyli ofiary. Czyli zobaczcie, rezultat tego cudu jest taki, że oni chcą czcić Zeusa i Hermesa i właśnie że tutaj bogowie przyszli do ich, w wyniku właśnie tego no. niezwykłego wydarzenia i Paweł tutaj konfrontuje ich z ich ignorancją, z ich błędnymi wierzeniami, z ich błędnymi koncepcjami w i, i tłumaczysz, że to nie tak, ale zobaczcie, oni nadal nie mogą ich uspokoić, oni nadal chcą składać ofiary, więc jakby tutaj już jest ten jakiś taki e, poryw, poryw tego amoku religijnego, w którym ci ludzie zamiast przyjść do Chrystusa, zamiast posłuchać, zamiast zapytać, nie, oni już tutaj mają swoją religijną koncepcję i chcą robić to, co zawsze robili, to jak zawsze do tej pory takie rzeczy interpretowali. Więc widzimy, że, że to akuratnie w tym przypadku bardzo dziwny efekt wywołały. Nie czytamy tutaj o nawróceniu, nie czytamy tu o zbawieniu. Czytamy, że oni przybyli z Antiochii Z Antiochii w tym czasie przybyli do ikonium, czyli do tego miasta Żydzi, którzy zobaczcie, co zrobili. Przekonali tłumy i ukamianowali Pawła i wywlekli go na zewnątrz miasta. sądząc, że ona przed chwilą go chcieli jako fermestar uhonorować. A za chwilę pod wpływem Żydów, którzy przyszli i ich tam nakręcili, wywlekli go z miasta i go kamienowali. To przeciwne, no nie? Właśnie, bardzo przeciwne. Jak, jak ludzie w, właśnie w tym religijnym amortie się nie, zachowują. Ja sam nie, myślę, wieżą, że nie. To się zmieniło dzisiaj? No właśnie. Pytanie... No, a Pana Jezusa jak potrafi? To samo, no, to nie? Tak, Ci sami, sami ludzie. Jak powiem Wam to... tak. No, Pan Jezus powiedział, że przyszedł przynieść miecz w Mój pewnym sensie, wieść o nim nawet, nie? To Paweł mówił o tej woni chrystusowej dla jednych ku życiu, dla drugich ku śmierci. To, to ona ma taki charakter sądu, czyli rozróżnienia między jednymi a drugimi. Ja wam powiem takie doświadczenie moje, w miasteczku małym, w którym się nawracałem, nikt nie słyszał nawet o chrześcijaństwie ewangelikalnym. Jak ktoś nie był katolikiem, to był tam w najlepszym wypadku świadkiem Jehowy, w najgorszym jakimś tam innym, wiecie, kociarzem, czy kimś tam i gdy się zaczęli nawracać młodzi ludzie to z jednej strony rosła grupa tych zbawionych i oni się radowali bo doznali ratunku ze swoich grzechów ale reszta miasta zawsze w opozycji jeszcze większą pianę roztoczyła, bo się zaczęło właśnie co tam się dzieje co za sekta, co za diabelstwo tam się dzieje i już sk skazalnicy w kościele w y y mojej no, parafii do tej pory były spokojne kazania, a od tamtej pory się zaczęło. A w naszym mieście i wiecie, no to zawsze tak jest i to się nic się nie zmieni. No dobrze, że nie, nie ukamieniłem. Hmm. Tak, wówna tam, wówna tam nie dobrze, rady. że nie ukamieniali. Chociaż podobne, jakby pragnienia w ludziach się, żeby By właśnie, zabić, tak. żeby tak ośmieszyć. No, żeby jest, jest by, w jakiś sposób napiętnować, nie? Jakby takie praktyki no. były, tak jak w tamtych czasach. A bo jak wolno człowiekowi, to stosy ja ja by Była taka tradycja europejska. No, także wiecie, to nic dziwnego. To, co czytamy, to chyba po prostu zawsze tak było, zawsze będzie, nie? Jak sprawiedliwy, wiecie, Abel ofiarę złożył i Bóg przyjął to od razu w kainie, <gulet> nie, nie, nie, nie. Nie, gdzie jest kamień, ubuduje. No przecież to jest taka zupełnie naturalna sprawa. No ale a, no a propos to, że tego... Pa... W na, chyba w historii hmm. właśnie podobnie było, nie? Tak. że tam tak. i skazarnicy i potem jechali wszystko. No tam było... i wymyślali już. głamstwo. W tamtą stronę właśnie. Tak, tak, że to tak. Kiedy się człowiek nawraca, to w rodzinie też są. O, to coś zrobiłeś. O, wyszedł z naszym wiary. O to jest się nie chcemy. Ale to nie wiemy. Komu, komu udaliśmy nasze serce, gdzie jest prawda, mm. hmm. I on tego samego doświadczył przecież. A, nic złego człowiekowi nie zrobił, zrobił. że jest w, w swoim mieście. Tylko dobro wyświadczał ludziom, nie? No, a, a zobaczcie, zabili, upili od najgorszych. Znienawidzili, obwuli dla Chrystusa, I uzdrawiał wszystkich. I był w miejscowościach, gdzie wszyscy, co się źle mieli, to byli uzdrawiani przez Niego. A mimo to, to nic nie dało, nie? Ale tu jak dalej jest strące słowo, że w listrze to on parował po jakimś czasie znowu wrócił do listry, tak. czyli to mm. słowo, które głosił, wydało owoc, tak, bo nie ludzie prawie. chcieli go znowu widzieć, nie może go potraktowali tak. w taki sposób. Zobaczcie, że już na samym wydało, początku tego rozdziału jest mowa, że niemała mm. część ludzi tam się ponawracała, mimo wszystko, nie? Mm. Był tłum, który po, po uzdrowieniu, tak. po tym cudzie y, się podjuszył, tak. ale byli też tam tacy, co na podstawie słów Pawła mm -hmm. wcześniej tak. uwierzyli. Tak. Ciekawy znowu kontrast. Ci, co widzieli cud, pianę wytoczyli, a ci, co wysłuchali słów, ja. uwierzyli. Nie? Ciekawe. No, nie nie chcę tutaj zasady nie tego nie tutaj nie robić. robić, ale znowu Biblia nam zaświadcza, tak, tak. że zwiastowanie Słowo. przez Słowo Boże nie jest takie, wiecie, to jest głupie, nie? Nie, to jest, to jest moc. No. To jest chwała Boże, Na to się zjawił Chrystus. Tutaj warto też się przyjrzeć tym słowom Barnaby i Pawła, którzy w obliczu właśnie tej religijnej jakiejś rozemocjonowania religijnego i tych, tych tutaj błędnych prób zinterpretowania tego, co się stało, czyli właśnie przypisania tym ludziom boskich, jakiegoś boskiego znaczenia. Zobaczcie, w jaki sposób oni tutaj z krzykiem tłumaczą. Po pierwsze mówią, jesteśmy tylko ludźmi, którzy są poddani takim samym doznaniem co i wy. Czyli niczym się od was nie różnimy. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie, którzy nie. mają te same ludzkie rzeczy, które wy macie. Natomiast, mówi, głosimy wam dobrą nowinę, abyście odwrócili się od tych marności, czyli te wszystkie rzeczy, które oni wierzyli, które do dzisiaj w szkołach są nauczane. Zobaczcie, wiele z tych bóstw o Zeusie, o innych się, o... Hermesach, nie, te rzeczy, dzisiaj hmm. ja są propagowane, nauczane i tak dalej. Tak. Paweł nazywa je tutaj marnościami i mówi, że dobra nowina wzywa ludzi do odwrócenia się od tych marności, czyli porzucenia ich, zerwania z nimi, niekontynuowania kontynuowania wiary w nie, a zwrócenia się do żywego Boga, który jest stwórcą wszystkich rzeczy, który uczynił wszystko, niebo, morze, ziemię, wszystko co w nich jest. I teraz zobaczcie, który w minionych pokoleniach dopuścił wszystkim poganom chodzić swoimi drogami. Znowu, to, to był Boży zamysł. Bóg od samego początku mógł powołać sobie w Niego w różnych miejscach. Bóg postanowił objawić się temu jednemu człowiekowi, wulchaldejskim, i z niego wywieźć sobie naród i przez ten naród, co nie oznacza, że nie dawał o sobie znać. No właśnie tu jest naród. Dalszy wiersz mówi, w minionych pokoleniach dopuszczał, żeby chodzili swoimi drogami, jednak w żadnym razie nie przestawał dawać o sobie świadectwa. Więc Bóg dawał o sobie świadectwo we wszystkich narodach, we wszystkich ludach, czyniąc dobro, dając deszcz, czasy urodzaju, napełniając radością ludzkie serca. I wiele innych miejsc mówi nam o tym, że Jego geniusz może być oglądany w Jego dziełach. I Bóg w różnoraki sposób troszczył się o ludzi i troszczy się o ludzi. I, I gdyby nie Jego troska, to ludzie by się pozabijali. To, to, to diabeł by zniszczył ludzkość. Więc tutaj nawet nie jesteśmy świadomi ogromu tej Bożej opatrzności i Jego różnorakiego działania we wszystkich narodach, we wszystkich ludach. Nawet w czasach zamierzchłych, kiedy tutaj Izrael był Jego ludem, kiedy nie było jeszcze takiej właśnie Ewangelii głoszonej wszystkim narodom, to jednak Bóg nie przestawał dawać osobie sobie świadectwa wszystkim ludziom. I o tym musimy pamiętać też dzisiaj, kiedy czasami zastanawiamy się, co będzie z tymi czy z tamtymi. To nie nasza rzecz ostatecznie no. wiedzieć takie rzeczy. Tak. Tutaj Bóg się tym zajmie sprawiedliwie. Niemniej jednak mamy takie miejsca słowa, które mówią o tym, że Bóg daje osobie świadectwo. Bóg w różny daje sposób dał człowiekowi sumienie, dał człowiekowi możliwości rozpoznania pewnych rzeczy przynajmniej o Bogu w jego stworzeniu i w jego różnorakim działaniu. Człowiek ma pewne rzeczy wewnętrzne gdzieś zakodowane w sobie, które szukają Boga, które gdzieś tam pragną tego Boga. Więc tutaj mamy takie bardzo nieszczegółowe, nie, nie, nie ale jednocześnie znaczące świadectwo, które Paweł zobaczcie, tym ludziom przekazuje. Więc myślę, że to dla nas też jest pewien wzorzec w naszym rozmawianiu z ludźmi z tego świata, z ludźmi niewierzącymi, by też im na to wskazać. Wskazać im na to, że Bóg się o nich troszczył, że Bóg się nimi zajmował, że różne rzeczy, które mają, mają z łaski Boga. Oni czy w to wierzą, czy no to jest ich decyzja. Natomiast to jest część naszego świadectwa o naszym Bogu. Którą, którą też dobrze, żebyśmy się uczyli od apostołów, patrząc na ich zwiastowanie, jak to robią. Kiedy Paweł był w synagodze, zobaczcie, to on zawsze sięgał po pismach, tak? Ale kiedy rozmawiał z ludźmi niewierzącymi, z ludźmi tego świata, często odwoływał się do ich wierzeń, obserwacji, do ich myślicieli, różnych ludzi. Wiecie, tak jak poczytacie tych niektórych greckich filozofów, to oni rzeczywiście, widać widać, mieli koncepcję jedynego Boga. Wielu z nich, Sokrates, Platon, to byli ludzie, chociaż nie znali chrześcijańskiego Boga. Niektóre, nie mówię, że wszystko. Wiadomo, że ich, ich poznanie było gdzieś tam, miało, miało jakieś wpływy różne, ale wiele z tych rzeczy, które oni mówią, ewidentnie są źródłem jakiegoś Bożego światła, Bożego objawienia, moralności, niezwykłej moralności pewnych zasad funkcjonowania między ludźmi. Kiedyś próbowałem ogarnąć te rzeczy, ale poddałem się. Słuchałem tam Sokratesa. No, nie dałem rady. Za małą wiedzę. Niemniej jednak byłem pod wrażeniem. Byłem pod wrażeniem różnych rzeczy, które byłem zdziwiony, że odzwierciedlają biblijną prawdę. Więc to nie jest tak, że ta ciemność pogańska była zawsze w takim charakterze demonicznym i złym. O, oczywiście, jest tam wiele złych, demonicznych rzeczy. I tak tutaj mówi, to są marności, o których się musicie odwrócić. Do żywego Boga, który stworzył wszystko. Co nie oznacza, że tam nie było jakiegoś Bożego światła. Co nie oznacza, że tam wszystko było złe. Tam wiele rzeczy było Bożych. Było tam część Bożego objawienia, więc to też nie to, żeby teraz z tego czerpać, wiecie, i teraz uzupełniać to, co Biblia mówi tymi pogańskimi mieszkaniami, bo niektórzy mają takie, takie pomysły, że teraz Biblia biblia, ale mamy tu jeszcze całe to światło pogańskiego świata i musimy to połączyć i uzupełnić. No nie, nie, mówię, nie widzimy, żeby apostołowie tego robili, absolutnie co wcale nie oznacza, że w Chambu teraz, wiecie, przekreślany wszystko, co gdzieś tam różni ludzie w różnych epokach poznali, zrozumieli. I, i niektóre z tych rzeczy musi im powiedzieć, tak, one są dobre. Najprawdopodobniej jest to jakiś wyraz Bożej łaskawości dla nich, jakiejś Bożej opatrzności, która ich dotknęła. I tutaj no, Paweł właśnie odnosząc się do nich takim językiem, czy tam Paweł, czy Barnawa, czy inni tutaj z nim przemawiają. Ja, już nie ja. byłem, czekam, nie mówić Trzymaj się. Pozdrawiam spokojnie dadz stanem bólu. My też musimy. z Bogiem, z Bogiem ci na pełną mocę żeby się rozniecał ogień generalnie. Codziennie. Ty jesteście pociągiem? Kolejką jesteście? Nie, nie, nie. Mogę się zabrać. Tak. To robimy. Tak. Dobra, fajnie. To co, tu modlimy się jeszcze? Jo. Zachęcam, bracia i się podpiewać. Panie, za Słowo Boże, za Twoje żywe Słowo. Prosząc Cię, Panie, aby ono wydawało owoce, Panie, owoce w sercu moim, aby poruszało, by to nie uleciało, Panie, i przełożyło się, Panie, na praktykę życia. Amen. Amen. Wierzę, Panie, że kształtujesz nas przez swoje Słowo. Twoje Słowo nie tylko trafia do nas przez uszy, wychodzi drugim uchem, nie chcemy być jak ci ludzie, którzy przeczytają, przejrzą się jak w lustrze i później odejdą bez żadnej zmiany, ale Panie, w pokorze prosimy Cię, abyś to słowo wykorzystał Nie. ku naszemu zbawieniu, naszej przemianie. Prosimy. Aby nas, Panie, kształtowało, wykształtowało nasze myśli, nasze serca, nasze działania. Panie, być w Twojej myśli, żyć Twoim Słowem. To jest nasze pragnienie. Za to Ci dziękujemy też, że mamy tę możliwość, Amen. że nas karmisz, Panie, posilasz i przemylasz.. Amen. Amen. Amen. chcę Ci Pani podziękować za to, że mogliśmy. Czytać, jak Ty, Panie, działałeś w tym pierwszym Kościele, jak wykorzystywałeś sługi swoje, Barnabę, Pawła, jak potwierdzałeś to Żydami, a też takim oszczędzeniem jest to, że ludzie widząc to, część tych Żydów chciało ich, kominiowało sobie, Pawło. Mm -hmm. Pawła, proszę Cię, Panie, że nam dodało wiarę, żeby w naszych czasach, w naszym Kościele też, Panie, potwierdzał swoją obecność to swoja wola, oczywiście, Pani, po jakiś ponadnaturalny, cudowny sposób każdy z nas tego pragnie. Amen. Amen. pani? A chciałabyś A czekają na pani? co pani? A pani? A pani? A pani? A pani? A abyście latami, pani? też pani? A pani? pani? A pani? nie A i ufając, że dasz siłę to, mm. co jest słabe i chce przezwyciężyć, mm. by wyszli do końca na tym świecie, proszę cię w mm. Twoje <coughs> błogosławieństwo, Twoje posilenie, Twoje Twoje przyciąganie. Prosimy. Z imię Postosław. A będą Też tak siły. panie, panie. Tak, Pan, nie chcemy dawać, abyśmy mogli oglądać te. Cuda, o których mówiliśmy, to cuda, ten serc, które będą zwracały się do Ciebie, Żebyśmy jak najwięcej mogli widzieć tutaj Boga, byś przydawał Panie. Ja tak. my też byli e, zachętą dla nich e, dostępni, e, żebyśmy Panie też, e, tak jak e, potrzebują tego, e, mogli w jakiś sposób im dopomagać iść też tą drogą ku Tobie. Mm -hmm. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo i że byłeś dzisiaj z nami i mówiłeś do naszych serc. Tak. Amen. Amen. Amen. Kochani Boże, proszę Cię, abyś wyposażył w Kościół we wszystko, co jest niezbędne do tego, abyś się w na największym cudem, czyli cud Nowego Narodzenia tak. w sercach tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Amen. Tak. Amen. Amen.